Witam, fan Wasmaiera, podcast w grach komputerowych, konselowych i nie tylko. Odcinek 274, właściwie podejście drugie. Ja nazywam się Damian Pohak-Dachman i ze mną jest... Ta-da-da-da, -da, ta da Werble. Bernard trzymi się. Witam wszystkich i ciebie Damianie. znaczy podejście drugie. Bo było już podejście pierwsze, nawet, nawet można powiedzieć, że pełny podcast został nagrany. Bo udało mi się z, z, tak zgadać z Iliuszem, że tak powiem, w Wirtualnym Studiu, ale okazało się, że jakość e, nagrania no, niestety nie pozwoliła w, no, wyedytować tego. Jeszcze będę tutaj kombinować, czy może jakieś mega filtry, jakieś ultra przejścia, jakieś magiczne rzeczy uda się zrobić. Jeszcze też muszę zadzwonić do NSA. Może oni mają jakieś lepsze no nie, nagranie. Nie, na pewno z... mają kopię, dokładnie, może mają tak. lepszą kopię, nie? Dokładnie. Tak na tym, nie wiem, czy, czy, czy widziałeś takiego Gilberta. Mhm. Był, była taka seria... Że zawsze tam, znaczy wiesz, że ja did, czy znam no, Dilbert, a tak... Ma no, no, taka seria e, tych... E, no, tych stripów, nie? W, w oku właśnie tego... W oku NSA i Snowdena. Tak, i, i tam jest sytuacja jest że, taka, że Dilbert idzie do swojego szefa i mówi Słuchaj szefie, e, mieliśmy problem z backupem, wszystkie nasze dane są stracone, nic się nie udało odzyskać, nic się nie, nie zapisało, nie, masakra. A ten sześć u, i co teraz? Ja wszystko w porządku, włamałem się do NSA i skupywałem wszystkie nasze dane z powrotem, jest we're good. Ale wiesz, że teraz, teraz podobno weszła jakaś taka ustawa gdzieś tam bocznymi drzwiami podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych na Hawajach, że właściwie już wszystko mogą zrobić. To jest taki patriot act tylko, że w, do obrony powiedzmy w tych cyfrowych wojnach, nie? Że właściwie już teraz też wszystkie chwyty dozwolone są, kiedy jest zagrożone jest bezpieczeństwo, narodu amerykańskiego, więc... No tak, no tak, no. No, Ale wiesz, jak sobie tak pomyślisz, no nie, w tych w świetle tych rewelacji, które wyszły, to naprawdę, ja nie wiem, dlaczego nikt jeszcze nie wrócił do tego pomysłu, żeby poprosić Amerykanów o nagrania, nie wiem, rozmów telefonicznych na przykład z... z... Ze słynnego samolotu. Tak, z tą O samolotu, o którego nazwy nie będziemy wymawiać, tak? A już wymieniłem, więc... dźwięk <śmiech> spadł, tak? Znaczy nie, no... Znaczy ja no w ogóle wiesz, nie mogę cały czas zrozumieć, dlaczego nie mamy Air Force One kolejnego. No ale to jest, wiesz, to jest inny kraj, inna, inna kraj bajka. barka. Inny... Air Force One, panie. Boże, inna ja... Ale też nie ma Air Force One. Ma jakiegoś Air Force One? Jakąś nie, Cessnę. Stary, no, ja... Tam. Irlandia ma samoloty te, czarterowe i nimi latają z chyba. Mm -hmm. British Airways no, latają, że żeby... Mają jakiś mały, tylko z, z ten, odrzutowiec służbowy i tyle. Air Aram, taki jeszcze na śmigła. Śmig... Nie, nie, to mają już taki normalny odrzutowiec, nie mm -hmm. Znaczy no, w sensie odrzutowiec odrzutowny, ale właśnie myślałem, że jeszcze mają taki śmigłowy, no nie taki specjalny. No nie, ten. <laughs> um, y, drogi, drogi Bernardzie, y, nie mieliśmy dawno okazji porozmawiać, co chciałem Cię zapytać. Jak ci minął ostatnio rok <grych> ci <grych> rok minęł... <grych> czego spodziewasz się w 2014, wreszcie taka niepechowa um, liczba. E, wiesz, co, ja nie wiem, czy 2013 był pechowy. Nie, nie powiedział, że był pechowy. Nie wiem, dla mnie nie był pechowy. Czyli tak ta, ta, ta źle się kojarzyła ta cyferka w dacie, tak? Tak głupio było powiedzieć, który dzisiaj jest. No, coś tam to osiągnąłem w 2013 no. Ale muszało, nie muszę powiedzieć 13, 13, 13, więc nie było tak źle, nie? No nie? Po raz, pierwszy po raz pierwszy w tym roku. W, ja, tym, w tym stuleciu, w tym wieku nie można było, nie było tych. nie, ale były takie e, memy, oczywiście, że każdy się podnieca, że o dzisiaj jest e, 10 października 2010 roku. Tylko raz w życiu tam coś takiego przeżyjesz, no i tak dalej, i tak dalej. No, takie tam ciekawostki. No ale właśnie, e, Bernardzie, jak wspominasz ten 2013 rok? No e, wiesz, to bardzo dobrze, ja nie, nie, nie, nie mogę narzekać na 2013. Oczy, oczywiście jeden minus, minus jest taki, że bardzo mało grałem. Mhm. Czyli powiedz że wcale? A ty masz pełną licencję nurka. No to mam pełną licencję nurka zrobioną dokładnie. Zgłębinowy i... nurk, taki wiesz, Batyska, w te sprawy czy? Nie, nie, nie, ja mogę tylko do 40 metrów nurkować, więc wiesz, żadnych, mhm. żadnych bez na razie. takie prawo jazdy klasy B? klasy B, dokładnie. Ja mhm. planuję w najbliższym roku, może nie w tym roku, pewnie w tym roku się nie uda. W tym roku chcę, chcę wynurkować ze 100, nie wiem, może 120 nurkowań mi się uda. Taki mhm. mam plan. Ale słyszałem, że to jest strasznie na poważne na jakieś konferencje, teraz jest jakieś targi dla No hmm. Wiesz Myrychy, co, jadę na targi do Warszawy tylko po to, żeby bo mam tam znajomych, dobrych znajomych, którzy mają jak to, nie wiem, jak to nazwać, firmę zajmującą się rzeczami około nurkowymi, trochę sprzedaży, trochę treningów i tak dalej i są w stanie mi załatwić bardzo dobre deal na na rzeczy, więc wiesz, opłaca mi się polecieć do Warszawy, Dokładnie. zatrzymać w hotelu, e, kupić suit, czyli ten suchy skafander, mhm. regulator, czyli ten automat oddechowy, cały zestaw i, i latarkę. Mhm. E, I wyjdzie mnie taniej, żebym to kupił, to wszystko to samo online, mhm. na przykład w Polsce, czy tutaj gdziekolwiek indziej, więc wiesz. Wiesz, ale Bernardzie, tylko pamiętaj, żebyś tak, wiesz, nie, aż, aż za bardzo nie poszedł w tę stronę, jak to nie, niedawno, właśnie był taki, taki motyw, jak jeden z takich słynnych yy, byłych pracowników korporacji, yy, słynny bloger, po prostu yy, posmakował, nie wiem, windsurfingu czy czegoś tam, czy waveboardingu. Czy... Może waterboardingu posmakował. <grymny> <grymny> Czy wakeboardinga nie wiem, kto się nazywa. Po prostu wszystkie nazwy są takie... Ten. Ale generalnie to chodzi o to, że po prostu pływasz na desce, a ciągnie cię nie żagiel, znaczy żagiel, ale w postaci bardziej takiego spadochronu. A, Super, no, no bardziej... nie, no, no, kite, kite nie, nie, je, Jeszcze chyba jest coś innego. Ale no, generalnie... Cię na desce to... i cię ciągnie cię spadochronu, to jest kitesurfing. No musiałbym sprawdzić, wiesz? Ja, ja to uh, zaraz zobaczę, ale... No, w każdym... Gogluj. Tak, tak. No, no, no, no, no. Ale nie, ale generalnie to jest e, świetna sprawa. Ja nawet tutaj w Jlandii widziałem, raz się o, wybrałem to, do... O, też tu jest idealne warunki. Do tego. Ja mam, mam paru którzy z tym, z tym się pałają. Mhm. Przecież nawet w Suton, to jest na północy, na tam, gdzie, niedaleko, gdzie w Polmanu, gdzie mieszkałem, mhm. jest plaża, jest fragment plaży, dosyć spory fragment plaży, tak? którym jest nawet, jest, jest oznaczony jako dla kitesurferów i, i tam piesi, czy rowerzyści, czy konio kradzi, czy tam ktokolwiek, mhm. mają obowiązek ustępować pierwszeństwa kajterom, nie? No ale to właśnie, bo ja ostatnio byłem tak z parę miesięcy temu, o, tak ostatnio, w Skaris i tam jest bardzo ładna plaża. No jest, jest. I no, panowie tam po prostu sobie śmigali na tych na tych deskach, ciągnięci no po na, po żagle. No na kajtach sal, sal, sal, sal, Kite ale, surfing to się nazywa. Nie, właśnie... No tak, tak. Przyznaję w takim razie surfing. Ale wiesz, wydawało mi się, że ta nazwa była inna, wiesz, bo ten słynny no, bloger... Y to powiedzieć, wydawało ci się, no. Tak, tak, wydawało mi się, ale y super to wyglądało i, i panom w ogóle nie przeszkadzało to, że było strasznie zimno, chociaż pogoda im bardziej wietrzna, tym lepiej, jak bo... Bierzesz, jak się dobrze ubierzesz, to ci nie jest zimno, wiesz. Wiesz, to jest tak, jak wiesz, ja na przykład teraz kupuję ten suchy skafandę do nurkowania, nie dlatego, że mi jest zimno w piance, bo mam na, mm -hmm. na tyle grube pianki i na tyle, wiesz, one są, się nazywa semi-dry, to znaczy, to działa tak, że na woda śikasz? się wlewa do pianki, ale się z niej nie wylewa, więc lepiej nie sikać w nią. Aha. Można, jak nie, momentu, że na przykład Ja nie polecam. Temperatura, moczu ma mniej więcej temperaturę ciała, tak, 36,6, to wtedy jest taka idealna. To jest tylko trwałe tylko, wiesz. Aha i wiesz, jak nurkujesz, siedzisz pod wodą, to nie ma najmniejszego problemu, nie jest to bardzo zimno, czy zimno w ogóle. I, i przypuszczam, że tak samo jest z każdą inną pianką, natomiast problem jest taki, że dla mnie problem jest taki, że jak nurkuję na przykład 3 czy 4 razy w ciągu dnia i wiesz, nurkujesz na przykład rano o ósmej, potem ściągasz to z siebie, kolejne nurkowanie na przykład, nie wiem, w południe, mhm. to w trzy godziny czy w dwie godziny, to ci to nie wyschnie, Choćbyś skały, wiesz. No tak, tak. Nie tak, wyschnie. Tak. Natomiast jak się ponownie ubierasz w mokry, mokrą piankę, to po prostu jest za przeproszeniem jak w używanie używanego kondona drugi raz, wiesz? No trochę cię rozumiem, właśnie tak, tak sobie pomyślałem, że... Nie jest Może to naprawdę raz... nic przyjemnego, nie? Naprawdę nie jest to nic przyjemnego, nie? Mhm. Nie wiem, czy czytałeś rozgwiazdę Petera Watson. Tam A... byli ci rifterzy, którzy... Oni praktycznie na stałe mieli taką tą, tą piankę. Ja, ja to nazywam pianka, ale generalnie chodziło o taki strój, który właściwie był jak już druga skóra. Oni się potrafili z tym wzrosnąć. Już zamierzasz prawda, przejść na taką totalnie romantyczną stronę życia pod wodą, bo tak tutaj o ósmej, tutaj wiesz, ty jesteś jak, jak mała syrenka. No, znaczy nie tak mała jak mały w ten. Wychodzisz tylko tam czasami jak. Jak, jak, jak mały, jak, jak, mały jak, jak mały w ten lew morski, raczej? Nie mały syrenek. Się, nie nazywam siebie syrenką, wiesz, moimi rozmiarami to raczej mały wieloryb. No właśnie, ale męska, męski odpowiednik syrenki to jest syren? Tryton. Tryton. No takim małym trytonem jesteś. Hmm, albo dużym, albo małym wielorybem, a dużym trytonem. No tak sięga, ale właśnie tak zastanawiam się, czy nurkowanie jest romantyczne. Czy jest coś w tym wiesz? Czy jakieś A, f... podwodne bestie widzisz, Jakichś krakenów albo jakiś. Największe wiem, na razie ryska. bestie jakie widziałem, pomijając, nie wiem, zdarzyło mi się delfiny, z delfinami nurkować, zdarzyło mi się nurkować z ośmiornicą. Niedużą. No, z największą bestę coś, coś nazywa konger Eel. Mhm. E, czyli to rodzaj, to rodzaj węgorza. Tak? Nie, nie wiem, czy się na polski tłumaczy. E... Konger węgorz. To jest jakiś węgorz to największy po prostu konger po polsku się nazywa ale widzę, że to jest takie bydle, co ma tak za 2 metry długości no, największy, który widziałem miał ponad 2 metry długości i hmm. e, nurkowaliśmy u wybrzeży Irlandii konger. 25 metrów pod wodą hmm. e, no i wiesz, że sobie tam siedzą w takich norach, to jest, to jest właśnie jeden wielki mięsień, my sobie siedzą w dziurze, tylko wystawiają te swoje ogromne gęby i w momencie, jakbyśmy sobie przepływali tam koło niej, to jedna, bo to na ogół są samice, jedna z nich z nich wystawi, wypłynęła na mnie i przepłynęła pode mną, wiesz, ocierając się o mnie, o, o moją maskę. Ale nie chciała cię dziabnąć, gdzieś na przykład, nie. Na, usta usta na przykład ci zrobiła szczęście wiesz, nie? Wiesz, tu była sytuacja, znajomy e, miał, był zaatakowany przez e, przez Conger Eel. Wpisz sobie Conger Eel Attack, Ireland. Conger mm -hmm, i, i, i zobaczysz zdjęcie Jimmy'ego mhm. e, po spotkaniu właśnie z Conger Eelem. No właśnie, pewnie krw, krwawy dan. E, Conger Eels of Irish West Coast? No, Conger Eel Attack Island. Po prostu tak wpisz. Mhm. I zobaczysz pierwsze zdjęcie z on w szpitalu, drugie tam już jest po, po szwach. A to nie ma filmu z tego, to jest... No nie, no to po 30 metrów pod wodą. Aha, aha. Mm -hmm. Ale można też znaleźć jakiś YouTube, ktoś ruszka, jakiś film na YouTubie. No ale to jest, no, to jest bestia. Z, tak, z taką można być. o, ta twarz taka nad grzywem, no. Tak, to jest on. Tak, to jest to jest, to jest Jimmy. No taka fan fatal, można powiedzieć. Wiesz, ona mu wygryzła kawałek. Po prostu dziurę mu zrobiła. No to tak to wygląda. No nie, nie, dziurę ja z nim rozmawiałem i mówi, że po prostu dziurę mu zrobiła. I dosztukowali no. mu z czego? Z pośladków? E, a go tam a nie wiem, po jakoś go, jakoś go tam e, poleczyli, on już miał cztery, trzy. Czy zabieg pracy, chirurgii to jest... rekonstrukcji twarzy? Mhm. Zazdję o czwarty niedługo, nie? Ona mu zgryzła też kawałek e... wargi górnej. Nie, dolnej, sorry, kawałek mhm. dolnej wargi. To mu ją zrobili z górnej wargi, jakoś tak podwinęli, coś tam kombinowali, że nie powiedziałby, że, że chłopak miał odgryzoną wargę, mhm. nie? To jest już magicy, prawda? Nie pentak? No wszystko, ale. ale no, czyli jest niebezpiecznie, czyli można. Znaczy to... jest są niebezpiecznie, no. A jak to jest? Ja z takich przygód to miałem właśnie e, tylko tyle, że mi konger między nogami pływało. To się generalnie wystraszyłem, bo mówię, kuźwa, wiesz, bardzo sensitive Aria tam była, prawda? Mówię, no, tak. kurde, tutaj takie ten ostrożnie, no ale, to, wiesz, czy coś takiego. Popływała, popływała, poszła sobie w długą. Y Na drugą sytuację jak ostatnie nurkowanie miałem, e, w tym roku to był koniec października. Ostatni, październ... ostatni długi weekend, to nam się koleś, nie z naszego klubu, tylko z klubu, powiedzmy, zaprzyjaźnionego, zmarł pod wodą. No co ty gada? E, miał zawał serca i... Ale to był jakiś taki starszy, czy po prostu... E, po pięćdziesiątce. Ale to, to nie, nie przeszedł jakiś badań wcześniej? To chyba jest, wiesz, nie? To nie, wymagamy, no żeby... nie, Nie, nie, po prostu wiesz, no, to nie jest się badasz co tydzień, nie? Tam już tak. 100, tak. powiedzmy 50 masz badania co roku, ale no, okay. wiesz, to, to, wiesz, to, że jesteś zdrowy w styczniu, to jesteś zdrowy w październiku, nie? No, i no, bardzo sympatyczny koleś generalnie. On miał atak serca pod wodną, myśmy go tam chłopaki tam wyciągnęli z jego klubu, myśmy go no, potem grali. Mówił, bo strasznie, znaczy koleś był duży, generalnie, bo wiesz, tak dwa razy ja. No tak. E, powiem to szczerze, że za kwasy od masażu serca to miałem jeszcze chyba z tydzień później. No, ale to już jest przeżycie w takim razie, no. A wiesz, jak to mówiłem, w ciągu, ja w ciągu pierwszego mojego roku nurkowania widziałem podobno więcej niż niektórzy przez 20 lat bo nurkowałem i z delfinami, już to się, co jest rzadkie, szczególnie w Irlandii. Mm -hmm. e, nurkowałem z, z Johnami Dory, to są jest to, to taka ryba, bardzo ładna, bardzo rzadko się on spotyka. Mm -hmm. e, no miałem kolesia, który umarł pod wodą, mm -hmm. wiesz, całą akcję ratowniczą, już nie, wiesz, z defibratorami, z, z tak. masażami serca, z helikopterami straży przybrzeżnej podnoszącymi kolesie i tak dalej. Niektórzy też nie, przez 20 lat nurkowania nie mieli. Jakieś rekina spotkałeś? Myślę, że rekinami na Hawajach. Aha. A, e... Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście, no nie, masz e, to, taką książeczkę, tysiąc rzeczy, które musisz, tysiąc zrobić, musisz zobaczyć, jako, jako, jako nurek, nurek tak. połowę już załatwione, nie, w ciągu pierwszego <laughs> roku, drugi rok i kończymy, zawijamy się, nie? <laughs> nie. Ale tak można intensywnie przeżywać, no nie, i później co, no nie, skoki spadochronowe, czy co? Ale, ale... pamiętajcie, że tak sobie pomyślałem o tym, jak jesteś taki wyizolowany w wodzie i tak czyli dalej. To jest właśnie, właśnie najlepsze w wszystkim. Jesteś, Klimat. Jesteś, jesteś totalnie wyizolowany w wodzie, e... Nie jest właśnie ze słuchem, no nie masz tak, za, w ogóle słyszysz cokolwiek, czy tylko takie... Nie, no wiesz, pod wodą, pod wodą przede wszystkim słyszysz siebie, słyszysz swój oddech, nie? No to słyszysz siebie bardzo mocno. E, rzeczywistość jest taka, że tak naprawdę słyszysz, e, bo woda przenosi bardzo mocno dźwięki. Problem jest taki, że bardzo trudno jest zlokalizować, co słyszysz i skąd. To ta fala po prostu przechodzi zniekształcona, tak? Ciężko jest zlokalizować skąd, skąd słyszy, dlatego wiesz, bardzo ważna jest obserwacja, gdzie jesteś i co robisz, szczególnie jak się wynurzasz, bo wiesz, to, że słyszysz na przykład łódź, wydaje ci się, że daleko, ona może przepływać nad tobą na przykład, nie? Wiesz, tam niby się używa SMB, używa się tych, tych bojek i tak dalej, ale wiesz, różnie to bywa, więc trzeba <śmiech> wiesz, trzeba ostrożnie, natomiast fajne jest to, że jak w momencie, wiesz, jak się już ubierzesz we wszystko, jesteś na łodzi, komórka zostaje w samochodzie, zostaje w samochodzie, wiesz, i nie wiem, powiedzmy, że godzinę cię nie ma, jesteś po prostu pod wodą i... No to jest bajka, no nie, tylko jest właśnie... po prostu totalnie odcięty. Jest, jest, jest mnie to trochę to. wychowały te wszystkie takie... Y... Tak, szczęki, sz sz tak. tak że... Nie, to nie, to, to, to jeszcze w... po pobieda, ale chodzi mi o to, że gdzieś to zawsze, w, czy filmach, czy, czy, czy gdziekolwiek, to zawsze jest ten obraz takiej rafy kolorowej pięknie pokazany, że to właściwie jest taki inny świat. A tak naprawdę ten... nurkowanie, jeśli nie masz takiej miejscówki, ale nie to jest, tak, jest ten widzisz... ta woda nie jest... jest taka... I to jest to, że mieszkasz w Irlandii, w związku z czym masz... Eee, czekaj. No jest tam takie miejsce. Kiedyś mi pokazywałeś, no, że... Jest, jest, ale tych miejsc to... jest mnóstwo takich. Mhm. Eee, wpisz sobie na YouTube Underwater World of Ireland. Mhm. A to tak, to jest ta, taka kompilacja eee, różnych miejsc bardzo ładnych. Nie, i powiem Ci, że naprawdę jest, jest, jest przepięknie. Mhm. Jest, jest, jest naprawdę przepięknie tutaj, jeśli chodzi o nurkowanie. Ja się powiem szczerze, że miejscami bardziej mi się podobało nurkowanie w Irlandii niż mi się podobało na Hawajach. No, to tak. eee, tutaj życie jest. Znaczy, wiesz, Hawaje no super. No, nie, nie powiem, bo wiesz, że jest naprawdę fajne. Natomiast e, minus. Znaczy, minus. Um, życie się wydaje. Znaczy, życie jest bardzo bogate, na Hawaj jednocześnie mniej bogate. Znaczy, jest ogromna krafa koralowa i masz tylko ryby. No tak. Praktycznie tyle wiesz. No, wiadomo, jakieś tam wielkie żółwie, delfiny, cudawianki, e, rekiny rafowe i tak dalej. Ale głównie jest to, to na, przykład, na przykład w Irlandii. Wiesz, u samej, w, samej, w samym Dublin Bay masz chyba, nie wiem, 10-15 wraków, do których się nurkuje. Mhm. Wiesz, na południe od Dublina masz coś, jest, jest niedaleko Brita's Bay, jest Colon Bridge zatopiony. To jest mhm. największy masowiec na świecie, który zatonął kiedykolwiek, nie? Mhm. Wiesz, ja mam paru przyjaciół, którzy są nurkami technicznymi, którzy nurkują na dużej głębokości. Wiesz, nie niedługo Bernardzie, to tak przy tej pogodzie, po prostu, nie może teraz się zmieniło, uspokoiło się trochę, ale te, te huragany, te, te, te zalewanie miasteczek małych, to wiesz, to będzie kolejna jest. atrakcja jakieś podwodne miasta. No jak? Nie wiem, czy kojarzysz jezioro wow, wow, Blessington. Wow. No, coś mi się obiło o uszy. No, no to jezioro Blessington, tutaj niedaleko nas, ono hmm. jest sztuczne jezioro. Ono powstało na, wiesz, jest sztuczny zbiornik stworzony dla elektrowni. Tak. E, I tam e, jest zatopione miasto. A znaczy miasto? Miasteczko, wioska. Czyli taki tu taki ciołem, po chińsku. Są... Po chińsku to Tak, No, no to, to było dawno, dawno U, temu robią. tamę i. Jedyny problem jest taki, że tam są bardzo silne, niebezpieczne prądy, bo ze względu na to, że tam jest elektrownia, tak. to wiesz, jest zakaz to. nurkowania, pływania i w ogóle zbierania się tej wody tak naprawdę. Jaki są jacyś tacy, wiesz, straceńcy, eee, -de Wiesz co, ja nam tylko dwóch koleśców nurkowali mhm. i obaj są eee, w gardzie w underwater unit i nurkowali w poszukiwaniu ciał. Mhm. Eee, tak. więc, więc... To więc. musieli, można powiedzieć, nie dla... No, no, więc oni, oni, już tak wyraźnie robili to służbowo. Taka wycieczka w ogóle do podwodnego miasta, to mi się bardzo marzy. Tak dobrze by ją sprzedać, to właściwie to wyprawa do Atlantydy. tylko Trzeba by to jakoś przygotować właśnie, żeby to było bezpieczne nawet dla takich zupełnie zielonych ludzi, którzy tylko mają ochotę na, na krótką przygodę. Ale, ale w razie, głębie oceanu, tutaj głębia kosmosu. A, a powiem ci jeszcze, a wracając do tego, jak chcesz sobie wygooglować jakieś fajne miejsce, sobie spojrzeć na, na coś, co się nazywa mhm. Empire Heritage taki statek, który ze u wybrzeży Irlandii w czasie drugiej wojny, więc to zatopiony. Ale to już są nurkowania dosyć dużo głębsze na powiedzmy 100 metrów, więc to wymaga pewnych dodatkowych treningów, których na razie jeszcze nie mam. -hmm. No, ale to z czasem, z czasem, jak to się mówi. P szybciej niż, niż później. No ale Bernardzie, bo tak rozmawiamy o tej głębi oceanu, to tak od razu się, wiesz, takie płynne przejście, probię, takie, takie gładkie, płynne przejście głębi oceanu, głębia kosmosu, jak kosmos, to oczywiście... In space, nobody can hear scream. Jak wodą. Czyli... Czyli, a jak opcje. to, to obcy, a jak obcy, to odosobnienie. I tak mamy właśnie grę, y, która się nazywa Alien Isolation, jak to ładnie niektórzy mówią. Isolation, Ok. Tak, która właściwie wygląda tak dobrze na tych filmach y, y, reklamowych, na tych zjastunach, jak dobrze wyglądał Klonia Malins na tych wszystkich pokazach zamkniętych. No. Gdzie były te świetne efekty, świetny ten klimat, yy, yy, wiesz, ten, ten, ta atmosfera, to napięcie, te dźwięki, które cię atakowały, prawda, znikąd. Bo to nie, nie tylko chodzi o to, żeby po prostu bać się gdzieś yy, obcego, tego czasami w ogóle właśnie nie słychać, tylko tego wszystkiego, tej, tej ciszy się człowiek boi, tej, tych dźwięków ciszy. I yy, Bernardzie, jak zareagowałeś, Jakie było Twoje pierwsze wrażenie, yy, kiedy dowiedziałeś się, że będzie kolejna gra z obcym. Znaczy, wiesz, podoba mi się to, że to ma być jakiś taki że prequel, który się ma trzymać Aliena. To ma być tak, właściwie, tak. to ma być kontynuacja Aliena. Do Aliena, dokładnie, do, prequel do Aliensa, tak? A prequel e... do Aliensa. Właściwie no. jak przeczytałem, że to ma być historia e, córki, córki e, Ripley, to sobie no wiesz, tak pomyślałem, to, że... No w... jak Ripley wróciła z, z Aliena, to córka była już... No tak, że ona była starutka, tak. bo On to była. Tak, tam... lata, tak? No bo, znaczy tam było coś takiego, że właśnie początek Aliens jest taki, że ona się budzi z tego snu. Tak, tak, tak, z tej hipernacji i tak dalej, i tak dalej. Wayland Yutani mówi jej, że po prostu to jest twoja córka, no ona chyba już nie żyje, więc. No, no dokładnie, chyba ona chyba nie żyła, 4 lata czegoś tak. No, jakoś tak, no. A już teraz wiemy, teraz wreszcie poznamy, każdego nurtowało. Coś kim kim jest Turka Ripley? Tak, ale jak to wpływa? Fantastycznie. To jest, Dla mnie to jest coś na, na, na, na poziomie tych mili milichlorianów, czy jak to się nazywało, gwiazdnych tak, tak, tak, tak, tak, wojny. Że nagle, A. wreszcie, ciekawość świata, naj, najbardziej intrygująca rzecz, no nie? Zaraz po uśmiechu Mona Lisa oczywiście. O, pf, co się bo. stało z córką Ellen Ripley? Co się z córką Ripley? Okazuje się, że ona miała taki dryg niezły, jeśli chodzi o ten. Tylko, że z drugiej strony to od razu ci spoiluję całą sytuację, że wiesz, że na przykład zakończenie tej gry nie może być jakieś tam specjalnie, e, to, dramatyczne dla niej. To oczywiście nie powinna zginąć, bo umarła w wieku 80 paru lat, tak? Chyba, że pod koniec. Chyba, że tam, tam, tam, Zaraziła się jakimś czynnikiem, jakimś, jakimś wirusem, który postarzył jej komórki. I tak o, właściwie ostatni tak. etap gry, to jak ona walczy wiesz, z tą chorobą, z tą starszą demencją. Walczy, walczy z demencją i z Alzheimerem. Tak, w nie pewnym jest dalej to taka stara, no nie? I tak to jest dalej. Ostatnia rzecz, którą sobie robi, to jest selfie, <grych> który tam później trafia do ULNG tani do, yy, Welland i Danny, do yy, bazy danych i ten. Zresztą ja w ogóle ostatnio sobie zrobiłem taką powtórkę z rozrywki. Myślałem, że selfie sobie zrobiłeś. No selfie, zresztą ja, jak ja robiłem selfie, no nie, starym takim, starą no to jeszcze, kompakcją. Robisz, to przecież nie ja to też nie było modne. Rozumiem, to ty byłeś tym, ty jesteś pierwszy hipster. ty to robiłeś, to Ja robię, jeździłem na Majorkę sam, to przecież to było tak, no nie chciałbym powiedzieć dekadę temu, ale blisko. No to kto by miał mi robić zdjęcia? Jeszcze wtedy nie było tych iPhone'ów. A, proszę, tutaj Telefon... przy, delikatnie przy. przy przemycony dla naszych słuchaczek, jeździł na Majorkę sam, widzisz, zastraciłyście. To już jest za późno, nie? jak to się mówi, nie? No. Było wtedy jeździć, jak to się mówi? No, e, nie, teraz to już za późno, teraz to żonaty, dzieciaty, się tylko brakuje psa i kota. Nie? To już w ogóle. I drzewa. Drzewa, dom, posadzić drzewo i właściwie to już tylko hamak, no. ta, piwko i właściwie można, można już powiedzieć, że wszystko się w życiu dokonało. Wszystko. Dokładnie. Ale, ale po prostu mi się klimat obcych zawsze podobał, to, to, to, to taka stwierdzenie oczywistości. No to chyba. Znaczy, byłoby I, przykro, gdyby się nie podobał. Tak, i ostatnio sobie gdzieś tam y, czytałem o y, obcym y, części do poczęgi trzeciej, y, czyli Alien z tam w, y, 3, prawda? Y, Alien, 3, Alien do, do, do sześcianu. Tak, do sześcianu. I gdzieś tam sobie czytałem, jak to yy, była ta wersja specjalna, która była, chyba się nazywa Assembly Cut, o ile się nie mylę. A była, była. To, I, to on... w ogóle zmienia wiele rzeczy w filmie. To było w tej wersji. Quadrology Quadrologi, nie? Tak, w 2003 roku na DVD. Tak, tak, tak. Jeszcze y, y, troszeczkę poprawiona wersja, głównie chodziło o dźwięk, ona wyszła później w, w wersji blu-ray, nie? No to... Ale właściwie to jest to samo. Ty masz, Bernard, chyba to więc masz tą wersję w zestawie ale generalnie chodzi o to właśnie, że to jest troszeczkę nawet inny film, że te postacie są bardziej rozbudowane, tak sobie obejrzałem. No świetnie się to ogląda, oczywiście yy, ta trzecia część, ona chyba ma taką, taką infamię, że to jest, jedna z to jest ta najsłabsza część Obcego. Wszyscy bardzo lubią oczywiście pierwszego, bo to jest taka pierwsza część. Znaczy, ja myślę, że ja nie oszukuję, nie będę ukszponował, że najbardziej lubię drugiego i czwartego. Potem pierwszy, nie. Ja lubię najbardziej pierwszego, bo to jest film, który. Znaczy jest... pierwszego no. lubię bardzo jako horror, science. Taki, to był taki. Tak. Wie, mi się w pierwszym podobało to, że się nie widziało tego Aliena od samego początku. Tak. Że to, tak. powiesz, takie że te sceny były. One były bardzo ze smakiem Bard zrobione. No, wiesz, I, I to i coś takiego. To... więc mi się to podoba ze względu na to, że to jak się kręciło, wiesz, wtedy jak kręcili ten film, mhm. to nie było komputerowej tak, więc nie? Było się cudowiny. Wiesz, budowane że... były ogromne, ogromne te dekoracje, Przez ta scena, co oni wchodzą do, do, do tego obstatku, mm. tego Space Jockeya. Ja to ja fantastycznie bo oni to zbudowali w normalnym wymiarze, jak tak. dla człowieka, ale żeby zrobić wrażenie, że statek jest dużo większy, to dzieci Ridleya Scotta wsadzili w kostiumy i filmowali wchodzące dzieci do tego statku, z których wyglądało dużo większe. No właśnie, to, ale wiesz, jest to, mi się, to. to mi się tak podoba po prostu, że, że, że, że, że bez cudów Janków, zrobili, zro, dało się zrobić po prostu. W sumie dużo lepsze sytuacje niż, teraz, e, mhm. niż teraz... teraz często z efektami. Patrz na przykład, Prometeusz, prawda? No tak, bo dawniej, dawniej po prostu stosowali prostą technikę, no nie? Najlepszym takim. wiesz, te, te luki, których na przykład nie, rzeczy, których nie pokazywano. Ale tak to montowano, żeby twoja już... wyobraźnia, tak, odpowiadała, co jest. I oczywiście w wyobraźni to zawsze miało to jak najlepszy efekt. No nie wiem, jak to powiedzieć. że no, Czuło się, że to jest zupełnie coś, coś takiego um, trzymającego, znaczy dramatycznego, że to było klimatyczne od początku do końca, bo tak właśnie ten film był skonstruowany, bo oni no, wiedzieli, że na pewno wiesz, rzeczy nie mogą sobie pozwolić. Zresztą, tak samo jak na przykład ta scena, co ten pierwszy alien wyskakuje z kolesia, mhm to zostało tak nakręcone, że ludzie nie wiedzieli, że coś takiego się zdarzy. No, więc to jest w ogóle super, że dało się takie prawdziwe zaskoczenie, ale to już są takie naprawdę. techniki, prawda, ta, no że zresztą... Niemalże techniki. Tak. Wow. Dzisiaj, dzisiaj to by było tak, że w ogóle nakleiliby tam zieloną łatkę na klacie, Dokładnie. I gryszcie, plażom, jezu, ślicznie. O, zielona klatka, to... zielona klatka, my god, co mnie coś wyskoczy, nie? No, przecież że te, to, co Jackson robi z hobbitem teraz, tak? Czyli właściwie to, co wcześniej, tak było, to było właśnie piękne w że te wszystkie te shire, te wszystkie te miejsca, no nie ten Hobitów że to wszystko było prawdziwe. Tam nie... To, te miejsca pewnie nadal są gdzieś utrzymywane dla turystów, no i tak, tak mi się tak, wydaje. Pewnie, że jak pewnie, ktoś pewnie. chce na tej analizy zobaczyć, gdzie władca pieścieni mieszkał, to sobie może pojechać tam. Ale generalnie chodzi o to, że to wszystko było zrobione dlatego, że nie mogli sobie pozwolić, żeby zrobić to na, na komputerze. I no, ten to, efekt to jest, jest, to jest żywy, prawdziwy w i W tamtym czasach już można było zrobić takie rzeczy, dało się, tylko że... No lepszy efekt się uzyskał. Jednak... Dokładnie, ciągle uważam, że lepszy efekt uzyska się, jeśli... Mhm jeśli zrobi się to w sposób ee, no właśnie, a, a... Taki, taki, wiesz, taki, taki bardziej naturalny, wiesz. No, tak nie, nie klasyczny wiem. po prostu, nie korzystając z... Może, do... może to tylko ja, może, wiesz, może... Potem... Być może, wiesz, być może za kolejne 5-10 lat już nie będzie różnicy, będzie nam się Być może, da Bóg, za 20 lat będzie się można postać, e, pozbyć kompletnie aktorów. Znaczy, ja, ja myślę, że, że to prawdopodobnie Jak, to skąpi... jak film bo... Simon. Nie, ale to wiesz, to... right? przez próżność aktorów, bo na przykład jeśli taki... Brad Pitt, Tom Cruise, czy na przykład nie Meg Ryan nie będą chciały, żeby ludzie oglądali w 4K ich zmarszczki, a no. będzie można za zastąpić ich modelem 3D, który oczywiście oni będą mieli wszystkie te kropki ponaklejane, więc to jakby to będzie ich ekspresja, ich emocje, wszystko i tak dalej, ale ta, ten efekt ostateczny będzie po wygładzony no, takim prawie jak Photoshopem. No Teraz wszystkie zdjęcia no, przechodzą retusze i tak dalej na Photoshopie. Tutaj nie ma co się uszukiwać, jak to się mówi. Więc no, to będzie ma. po prostu kolejny etap produkcji filmu, że gwiazdy będą nieśmiertelne one będą potrzebne bo, bo, do tego, żeby odgrywać te, te różne rzeczy, ale jakby nawet operacje pracy, że nawet nie będą musieli się golić. Przychodzi taki do studia, wiesz, tak jak do dubbingu, nie? Nie musi sobie robić makijażu, kobieta, jak idzie dubbingować, czy film, czy jakiś, czy cokolwiek, nie? Ale jak oczywiście gra, no to ma sztab ludzi, którzy dbają o ten wizerunek, więc tutaj to zupełnie nie będzie odchodzić, nie wiem, no, ludzie stracą miejsca pracy. To jest... o, wiecie, Ale że aktorzy, aktorzy są i tak kompletnie justle, że tak wyrażę, przynajmniej to młode pokolenie, więc mhm. e, może no i Dlatego, że, że to młode pokolenie jest właściwie jak chusteczki higieniczne, w no. dwa, trzy filmy, no nie, nagle, wiesz, przez, przez rok, czy dwa, wież, Przez rok, nie filmu, no, nie... tylko, no, tylko, tylko ten, jak on się nazywa, Patterson, Peterson. No, Patterson, exactly. tak, że we wszystkich filmach tylko... Tak jak teraz ta, ta laska z tego, jak on się Jennifer Lawrence. No, o, właśnie tak. Śliczna dziewczyna, ale nie po prostu wykorzystujemy we wszystkich nagrach się w tych filmach i później gdzieś zniknie na dłuższy czas. Mam nadzieję, że patom, już, już momentami się boję otworzyć puszkę z żalciem dla kota. Mhm. No, ale to jest jaśniczna dziewczyna, więc póki co ja, ja, ja mógłbym otwierać nawet po trzy No dobra, ale wiesz, że ty też będzie chodził, więc wiesz, wiesz, otwierasz puszkę, tam wyskakuje Jennifer Lawrence. Wiesz, to, to tak było samo z tym, z Christianem Bale. Tak, otwierasz drzwi, kuźwa tam Bale, otwierasz puszkę, tam Bale. E, natomiast muszę przyznać, że tak wracając do, tak przechodząc płynnie znowu z z aktorem młodym Christiana Bale'a, oglądałem świetny film z nim: mhm. e, American Hustle. Teraz w kinach leci. To, jest to nie tworzy... jest ten, gdzie on ma taką ciekawą tak, bardzo charakteryzację. Tak. tak, tak. Jest fantastycznie zrobiony. Fantastycznie charakteryzowany, fantastycznie grający. to jest za film? O czym jest ten film? E, jest wiesz co, to jest, to jest taki troszeczkę heist movie, nie? Aha. E, tyle, że to jest zrobiony przez kolesi, co zrobili, nie wiem, czy kojarzysz, e, Taylor Tinker's Soldier Spy. No tak. Czyli... Eee, więc jest taki, wiesz, bardzo powolny, bardzo przegadany heist mówi. No, mi się strasznie podoba, wiesz. Są tam jest parę znanych aktorów, oprócz Tak, tak. Tam, Wszyscy tam... są tak ucharakteryzowani, że nie do poznania się dzieje lata 70. -tych. i tam eee, też każda ja ulubiona o przekręt, aktorka. Nie? To właściwie podwójne takie, podwójne płynne przejście, bo chyba Jennifer Lawrence też tam gra. A tak, tak, tak, ona też tam gra. Dokładnie. Pod... Ja wiedziałem, jesteśmy on fire. Zrobimy <laughs> podwójne płynne przejście. Problem z tym filmem jest taki, że jak zawsze coś mówi, to, to jest jeden wielki spoiler, więc e, to jest taki, wiesz, to jest tak jakby opowiadać o, o, o, o Sting, nie? O żądle. Wiesz, właściwie każde zdanie, które powiesz, może coś zdradzić. No a dzisiaj wyjątkowo ludzie są uczuleni na spoilery, nie? Jesteś no, taki... tak, ja wiem, stary. Mi się wydaje, że y, to jest taki wirus. A ty wierzę w tym, że w 300 ci Spartanie giną na końcu. Spoiler. No ale to, jest, ale to jest spoiler zakończenia. Ale chodzi mi o tą chorobę zwaną spoilerofobią, gdzie właściwie nie możesz nawet powiedzieć, że pewna postać się pojawia w kolejnym odcinku bo wiadomo, że wtedy, na przykład, nie wiem, przeżyje. a ja jestem na przykład dwa odcinki do tyłu i w tym akadematycznym dramatycznym momencie... On ginie. Tak, On ginie. Nóż, nóż gdzieś zawisł nad, nad, nad głową, czy tam, nie wiem, gdzieś pętla się zacisnęła. ja tam mam z kolegami z pracy, którzy oglądają Walking Dead, gdzie cokolwiek nie powiesz, to właściwie... ja znaczy, ja nie oglądam tego serialu, ja Ja, ja oni, też oglądam tego serialu. Oni po prostu reagują na to, że tego nic, ja nic nie mów! nic nie mówię, jeszcze nie widziałem, jeszcze nie widziałem. Ale mm, ja nie wiem, będzie właśnie z, z obcym, z odosobnienie. Znaczy tak, gra wygląda bardzo ładnie. Ona wygląda jak, jak Gone Home. Jak znaczy, pamiętamy, coś. z drugiej strony Killzone też wyglądał bardzo ładnie. No tak, ale to... E, więc wiesz, od prezentacji do, do, do, do gry, nie, to, ma być, nie, to ma być w przyszłym roku, tak? Czy, czy, czy nawet jeszcze później. Zastanawiam się, kiedy to ma wyjść, bo wiesz, zresztą tak jak sam mówiłeś wcześniej przed podcastem, że Colonial Marines też wyglądały rewelacyjnie. Mhm. Zresztą my, oni opowiadają, że ta gra ma być... E... No, tak jak tytuł wskazuje, yy, macie tak wyobcować, <grym>, co z takie słowo. Zalienować, bo. Tak, zalienować, tylko zobaczcie, że tam są jakieś cztery postacie, więc do końca nie wiem, na czym ma to polegać. Ale no, wiedziałeś, znaczy, że, że trzy zginą na początku. Może to będzie taki heavy rain, z, Aboment, a Oregon killerem no. będzie obcy. O na przykład. I cały czas właśnie. A nie Shelby. I teraz szukać. Spoiler, mnie... spoiler, spoiler, alert, powiedziałem <grym>, no będzie teraz wypika się. Czy jesteś, to nie przeszedł jeszcze heavy raina. Ale y, generalnie tak zastanawiam się, po prostu, y, co oni chcą ociągnąć, bo sam motyw. Są osiągnę, że ten obcy jest dalej, w ale on. Przedadziłam, zarobić pieniądze na tym. No nie, ale chodzi mi o to, że ta koncepcja. że Wracamy do korzeni, y, robimy kontynuację. 8 pasażera. czy znaczy, jak zrobią fajny survival horror, to czemu nie? Ja się nie obrażę. No tak, tylko że co będzie w takim razie zagrożeniem? Bo w y, survival horror oczywiście atmosfera jest bardzo ważna, ale. No, nawet zakładam, że zagrożeniem będzie, jak on się nazywał? Takim czarny, biega dosyć szybko, zęby. No ale właśnie, tylko chodzi o to, że y, to, to takie zagrożenie, bo ja wiem na przykład w, w, właśnie w trzeciej części obcego też jest tylko jeden ksenomorf nie? I, i, i cała ta zabawa właśnie opiera się. Na, na tym, że najpierw próbujemy przeżyć, później próbujemy go schwytać, później znowu próbujemy przeżyć, nie? ale dla mnie największym problemem właśnie um, tutaj w grze jest to, że no przecież nie mogą oprzeć rozgrywki na, na jakiejś tam interakcji z innymi postaciami, tak jak to było na przykład w filmie, a dwa, że, że no coś musi być więcej w tej grze, niż na przykład chodzenie i nie wiem otwieranie jakichś zamków, nie wiem, przepalanie jakichś włazów yy, i tak dalej, i tak dalej. No, ja jestem ciekawy tego, bo ja, ja nie mówię nie, ale generalnie bardzo mnie interesuje, czy ta koncepcja yy, będzie na tyle interesująca, żeby cię, cię wciągnąć, bo ja nie znam takiej gry, gdzie no, chyba oprócz Gone Home, gdzie właściwie tam nie ma żadnego przeciwnika, a jest atmosfera... Ale wiesz, prawie ja, jak ja nie próbów. sądzę, żeby w Survival Horrorze nie było przeciwnika. Więc zamiast, w takim przykład, będzie Cała armia facehackerów. O, chociażby. Albo, nie wiem, będzie kupę facehagerów i tylko dwóch kolesi. I facehagery będą... Może będziesz grał facehagerem i walczył z innymi facehagerami o to, żeby móc się przystać do kolesia. Mm -hmm. Nie, nie to, wiem, wiesz... No, znaczy, powiem Ci tak, wiesz, no, jak popatrzysz na, na Aliena, na oryginalny film, tam tych postaci było trochę, mm -hmm. a de facto dla Ripley to był taki rodzaj chrówawy horroru, prawda? Mm -hmm. Więc ja myślę, że jest to zupełnie do zrobienia. E, czy zrobią to, no wiesz, no Creative Assembly... E, jedyne, co to mnie zastanawia, jak sobie oni poradzą, wiesz? Znaczy, jeśli to, co zaprezentowano, to jest i robota, no to jak zwykle, no, nie prezentuje się ładnie. No tak, ale wiesz, grafikę zrobić ładną i filmiki fajne to, to jest jedno. Mhm. Zrobić fajną grę z, w zupełnie innym gatunku niż to, co robią. Zrobić fajną grę z fajnym plotem, się tak wyrażę, tak. z atmosferą i tak dalej, i tak dalej. No to jest, to jest, e, wiesz, no, druga sprawa, nie? Mhm. Przynajmniej, jak, jak widziałem te zdjęcia z Isolation, Isolation to skojarzyło mi się z taką inną grom która, która ma wyjść niedługo. Tylko zapomniałem tytułu. Taka, taka właśnie też science fiction. Horror taki, survival. Weź jak chciałem wspomnieć, że oni zrobili na przykład Wikinga, nie? O, tego ulubionego. Więc, e, pff, wiesz... Mogło być gorzej, nie? O, mogło być lepiej. Mhm, mhm. To czy oni jeszcze nie, on nie zrobili Stormrise też? Oni zrobili, tak. Znaczy oni są w ogóle znani z tego, że oni zajmują się grami strategicznymi. Tak, i, i, i grami słabymi. No, więc być może to jest jak, jakby ich taki, wiesz, rzut na taśmę. Teraz znaczy wiesz, nie... co, ja i ja na pewno życzę, wiesz, każdemu robiącemu grę z na życzę powodzenia. Mhm. Kurde, ja nie mogę sobie przypomnieć widzisz, Bernardzie tego, tego tytułu, tego, tej gry science fiction, w której e, właśnie był taki bardzo mroczny klimat. E, prawie jak w Dead Space. Cholera, widzisz, to jest. To no, jest... nieważne, nieważne stary, nieważne. Tytuł, którego nie mogę sobie przypomnieć, brzmi Routine Studia Lunar Software. Nikt w to nie zagra poza to, bo jest to nieistotne. Dokładnie, więc do nocy. Ja, ja sobie w takim razie w ogóle zrobię y, taką lekturę wideo. Jak nie obcego, bo już obcego to zaraz sobie Sunshine obejrzę jeszcze raz. Nie, Sunshine był świetny. 2007 rok, właśnie. Zainspirowałem się, żeby właśnie obejrzeć Sunshine, był taką książkę czy tam y, 2312. Kim, Stan, Kim Stanley'a Robinsona? Kim? To, jest ten gości, to jest ten gości, który stworzył te drogi marsjańskie. Ten czerwony, zielony, niebieski mat, Niebieski, zielony. I wiesz, książka jest naprawdę fajna, chociaż jest. akcja się tutaj ciągnie, bo ona jest taka prze, przeintelektualizowana. Dużo jest takich filozoficznych opisów, nawiązań. W ogóle to społeczeństwo, te trzy, trzy stulecia. Do przodu się to przodu wszystkim to się zfiksowało. trochę im się nudzi i zaczynają eksperymentować, wiesz, tam jakiś, nie tylko powiedzmy ludzie mogą mieć cechy żeńskie, męskie i tak dalej, ale na przykład nie wiem, jakieś zwierzęce geny sobie mogą wszystkie, no, taki klimat jest mocno nie? mocno futurystyczny, jak to książka science Stanisłek, ale generalnie chodzi o to o eksperymentowanie, o eksperymentowanie ze społeczeństwem, dlatego że w 2312 jakby ludzkość rozbierzgła się, może być po całym Układzie Słonecznym i główna bohaterka, można tak powiedzieć, z głównych postaci urodziła się na przykład na Merkurem. Tam jest taki klimat takiego miasta, które po wielkich torach krąży wokół planety tylko po to, żeby, żeby zawsze być, być ciemnej na ciemnej stronie. Tak, żeby, żeby, bo tam nie ma atmosfery, więc słońce po prostu mentalnie wypala wszystko. I świetny klimat jest, tylko żeby po prostu... Książka I generalnie się... takie, takie zgapianie Skyline'a z tych starych książek. No na pewno. Zresztą ten, ten, ten, ten wpływ tych różnych dzieł tam jest ogromny. Zresztą... Ale tak, wiesz, to, to mi jest, wiem, ja Mnie to nigdy nie przeszkadza, jeśli to jest dobrze napisane. Nie. To... nie, no i świetnie, bo czyta się... Ja, ostatnio, do... ja ostatnio przez święta przeleciałem 13-14 tomów Dresdena. Dresden Files. Ja trochę mniej ambitnie, Przy święto przeczytałem może te 3-4 książki też tak nadrabiam. Ja nie mam dziecka i mam dużo czasu. Literaturę, ja literaturę, powiedzmy niższych lodów, jakieś kryminały. No wiesz, ciężko w aktach Harry'ego Dresdena książkę o detektywie magu przez tym Chicago nazwać, ale literaturą, wiesz, górnolotnie nazwać jakąś wielką literaturą. Wiesz, no nie szkodź, są pierdoły. A te tomów to są takie, wiesz, tomy typu Pan Samochodzi, tam 200 stron. 400-500 stron każdy. Jednak, jednak wyczyn jest, wyczyn. Bardzo przyjemne czyta. Znaczy, bardzo przyjemnie to czyta po prostu. Bardzo fajnie się czyta. Ale wiesz, jesteś e... winny temu, że czarnictwo jest takie w Wielandii. Ten, bo tak podnosi średnią, że nikt już po prostu nie dorówna. No, jakoś, to, jakoś przeżyją, myślę. <laughs> ale, ale tak mi się skojarzył po prostu to słońce, nie bo tam jest ten opis, jak tak, tak. bohaterowie, wiesz, nagle zostają odcięci od tego miasta. Zresztą no, tam w ogóle jest katastrofa, następuje, i oni muszą wędrować. Yy, gdzieś tunelami, później wychodzą na to słońce i jeszcze te filtry, które ci pozwalają zobaczyć, jak to słońce wygląda. Zresztą to w Sanshan jest pięknie pokazane. Jak w tym, w drugi... Widzisz te takie tańczące ognie, te smyki i tak dalej. No, taka książka to jest już dla wyobraźni, jeśli się ją ma. No, nie, zresztą każda książka, tak, a... no, chyba że na dniemnym. Zresztą też było dużo opisów i wyobraźni, tylko trzeba było mieć specjalną wyobraźnię w sumie. No tak. tak. Muszę że dla współczesnych na Eee, to było całkiem całkiem całkiem. Mhm. Eee, wiesz, na wyobraźnię w dużej, w dużej ilości. Nie wykluczone, że za 200, czy za 100 lat. Jak ktoś słyszył, o mój Boże, lektura szkolna 2312, nie? Mhm. I potem czytać takie pierdoły, to ci, to ci ludzie kiedyś widzieli w tych książkach, nie? Mhm, mhm. No ja tam akurat cieszę się, że, że nie musimy wracać na dniem no i ty, to, chociaż kto wie, no, nie? w pewnym momencie już jak człowiek właśnie na tym hamaku przed domem już jak już tak czuję, że przeczytałem już wszystko, to wtedy a, to wrócę do NM. Znaczy wrócę, no w sensie. Ja tam nie czytałem, nie, przy, nie przyznaję się do tego. Nie wiem. Ty możesz się przyznać do tego Bernadzie, ale tam. No, Jesteś przewidowym się... mężczyzną, więc nie musisz się obawiać. obawiam się, to... że że czytałem takie książki, bo to były lektury szkolne. To taki obowiązkowy, to... obowiązkowy byłeś, ja tam. I wiesz to... co, było, było bardzo mało przynodu, do której byłem obowiązkowy. Ja bardzo lubię czytać, więc czynanie książek. W stanie nawet chłopów przeczytałem i zbrodni i kary, więc wiesz ale zbrodnika, to jest fantastyczna książka ja wiem, ale wiesz, dla wielu ludzi to było już nie do przejścia nie? to było grube mhm, no tak Bernardzie, to zostawmy obcego o którym wiemy tak niewiele i być może to właśnie wpływa na to, że jesteśmy tak podekscytowani, bo im człowiek mniej wie tym więcej sobie może obiecywać po samej marce tylko i puścić nie niepamięć to co było, bo to wezmę inne studio i inni ludzie ale zapytam się Bernardzie, w co ostatnio grałeś? ha, i tutaj cię zaskoczę tam, tam, tam, Werble, wiesz, Dramatic Music. Grałem nawet w trzy gry ostatnimi czasami w ciągu ostatnich trzech tygodni. O, to Grałem... powiem Ci, że, że szkoda, że nie, Państwo tego nie widzicie, a Ty, Bernardzie, nie masz kamery ustawionej w moją stronę, bo właśnie szczękę z białą podłogą. Szczękę podłogą ze szukasz. famous a... Infamous GTA V, w kontrowersyjną grę, prawda, GTA V. Mhm. E... Słyszałeś, że wyjątkowo podobała Ci się scena Tortur. A czy słaba była. Cześć ją się... kilka to... razy, bo chciałem zobaczyć wszystkie możliwe... E... Opcja. Powiem że jak to, że, że, że, że to jest kontrowersyjna scena, to ja proponuję rzeczywiście, żebyśmy zaczęli. Nie wiem, żeby świat gier zaczął może spać na samego siebie. Same Bo że jeszcze nie tak dawno człowiek ogląda 24 i. Dokładnie, albo człowiek oglądał, e, no na przykład 24, prawda? Że znaczy będzie, że 24 to jest dla mnie jeden z takich seriali, który. który... Ja nie chcę się tutaj odnosić do tego, że ciężko w niego wejść i tak dalej, bo to jest inna kwestia. No nie? Jak ktoś zacznie oglądać 24, to prawdopodobnie mu się później spodoba, ale tam są takie sceny, takie niesamowite rzeczy, że na przykład nie wiem, czy poświęciłbyś kogoś, kogo znasz, ale powiedzmy nie z twojej rodziny, no nie? i tak dalej, żeby spełnić żądania na przykład terrorystów, a jednocześnie w ten sposób uratować, nie wiem, tysiące ludzi. Czyli jakby, wiesz, stawiasz na szali mniejsze zło, nie? I to jest niesamowite, bo ten, ten, ten, ten serial jest pełen takich dylematów. tam, moim zdaniem, są dużo bardziej kontrowersyjne rzeczy niż w jakiejkolwiek innej grze, widziałem. Nawet w tych grach, gdzie po prostu krew się leje na lewo i prawo i, i bryzgamy. Więc ta scena tortur, no jest GTA V, to ona już nie miała takiego wyjścia, poza tym, no, że rzeczywiście prze... miałeś tą kontrolę. No ale... tak, no, ale to wiesz, to. Ale czy to było. Bo to ci powiem po prostu... tak, tą scenę widziałem. Nie, nie przyznam się, bezbicie, że dużo więcej nie grałem w tą grę. E, Szedłeś do bo... tej sceny i po prostu doszedłeś, że już widziałeś wszystko. Nie, powiem, że trochę mnie nudzi. Mhm. E, tak, jest. No okej, okay, jest... to jest GTA, prawda? Tak. E, jak ktoś lubi takie rzeczy. Lubi jeździć po mieście, bujać się nowymi brykami, napadać na banki. To jest dla no. niego, to chciałeś powiedzieć. No, bo ty bardziej jesteś To jest tak, że, że ja, wiesz, ja. To ja ci powiem Mam jedną rzecz. Jest ograniczoną rzeczą... liczbę godzin, które mogę przeznaczyć na granie. To mhm, okay? ja ci powiem jedną rzecz, która może cię zachęcić do tego, żeby jednak się bardziej ściągnąć. Jeden, jeden ze skoków, które, które robisz, no. Część pod wodą. A to tak, to już się to mójść pod wodą, to tak, już to już, to, już ty... zrobiłem ten skok. Aha. Ale widzisz, mi się zawsze wydawało, że tak kontrowersje były wcześniej, a później były to takie... Tak. Eee, wiesz, problem jest taki, że tych skoków jest za mało, jak dla mnie. Bo ja zrobiłem w tej chwili trzy skoki, tak? Zrobiłem ten pierwszy na tego jubilera który mi się bardzo podobał. Mhm. Potem był ten z łodzią podwodną mhm. i trzeci to był te e, porwanie tej e, nie wiem, armored Car, tego przewożącego kasę czy cokolwiek tego, wiesz, tak. scena z tego, z gorączki. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. I powiem szczerze, że wiesz, teraz tak biega, wykonuje jakieś durne misje, jakieś pierdoły. I ja bym, ja bym był bardzo zainteresowany, zdecydowanie bardziej zainteresowany bym mógł grać, czy robić większą ilość tych skoków różnych. Znaczy to na pewno jest, wiesz, że. Bo te skoki, wiesz, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podobał ten modem polowania, zatrudniania ludzi, wiesz, kombinowania, wiesz, no, trzeba ukraść to, ukraść tam, to co robić. To było fajne. Natomiast powiem tak, te postacie są po prostu. Okej, okay, nie są tak kiepskie jak Niko Belik. E, no ja ten... lubiłem Niko. O Boże, jest spokój, Niko był strasznie fatalny. E, natomiast są, są te postacie są nijakie. Ten... E, no nie trzeba ten, ten Ten ciemny, ciemnoskóry chłopak. No tak. E, on jest po prostu zupełnie nudny. Ten jego kumpel jest zupełnie beznadziejny. Mhm. E, ten Trevor, no Trevor jest fajnym psychopatą takim, a la filmy niektóre, e, no, no i ma ten, bardzo dobry. jest taki, że czasami już myślisz, że już wszystko widziałeś, co ma do zrobienia, a później. Ja wiem, ale, dochodzi... ale. Ja nie mówię nawet o tej scenie tortu, bo to jest pikuś. Moim to zdaniem, to się... późniejsze sceny, które powiedzmy już są mniej interaktywne. No, są znaczy, wiesz dużo bardziej. E... Dla, mnie, dla mnie postać. Ja się nie wiem, a może jestem. To jest, nie wiem, no. na znaczy, nie powiem tak, że granie jest zła. Podobnie się ja na pewno ją skończę w którymś momencie. Natomiast to była jednak z gier, którą grałem. Mhm. E, drugą grę, którą miałem okazję pograć, to jest. Wykupiłem sobie za całe 44,99 early access do Wasteland 2. I to jest w ogóle masakra. 44,99 to jest. No to kupię sobie gry. No bo to jest pełna gra. Kupiłem, kupiłem sobie pełną grę i dostałem jednocześnie dostęp do bety. Mhm. Jak wyjdzie pełna gra, to od razu już ją mam. No tak, ale wiesz, bardziej mi chodziło o to, że Wasteland mi się jawił jako, jako coś właśnie no, sponsorowanego dzięki ja startowi. ale. ale, ale, ale, ale... Wiecie, sobie po prostu chciałem, chciałem tę grę zobaczyć mhm. i sobie ją kupiłem. No tak, tak. Zmamił, no, to... już ją mam. To zaraz przejdziemy... W... O, jak już tak... wyjdzie w pełnej wersji, to będę miał ją dalej, prawda? będę miał hmm. już pełną wersję. Ale w każdym e... razie, co w takim tym, w razie w tym e... Wasteland 2 Early Access to może zobaczyć? Ponad 30% gry rzekomo, e... cały to jest... pocz... początek, e... dużo Jeden. bugów, e... brak optymalizacji. Aha. No, tak. e... no i jak to wygląda? Powiedzmy, że włączasz, że tam jest w ogóle jakiekolwiek intro, czy na razie to jest tak zrobione na zasadzie, że popatrzcie, tutaj jest mechanika, Wiesz co, jest troszeczkę, generalnie jest, jest, masz tak jakby całą grę, znaczy całą grę, masz grę po prostu, nie jest tak, że wiesz, że masz jakiś wireframe i jakieś cudawianki na kił. Tylko jest uh... interfejs, jest wszystko. Jest interfejs, jest wszystko. normalna gra jest, nie? Mhm. Wchodzisz i... i... Jakieś wprowadzenie stworzysz sobie postaci rewelacyjne, wiesz, możesz sobie stworzyć dowolne postaci, tworzysz sobie, wiadomość tam powiedzmy, jestem w jakimś tam troszeczkę zakresie jeszcze, ale świetna sprawa, tworzysz sobie postać od zera. Mhm. I można przejść napisać ich własną biografię, jak masz taką ochotę, nie? Wiesz, jak wiesz, własne bio. No tak. Masz formułkę, że możesz sobie napisać i tak dalej. E... Stworzyłeś no, sobie no, ja, nie grałem, ja, nie ze, ja nie grałem dużo ze względu, powiem, że przyznam się bez bicia, że mój komputer niestety nie, nie, nie, nie pozwala na jakieś Straszne, dużą długą, długie rozkoszowanie w tą grą. Ok. Ale to jest, jest... dziwne, bo y, y, masz jak na wymagania tego silnika. A to się nie, nie, wiesz co, z... problem jest taki, że oni, się, oni od razu zaznaczają, że gra jest kompletnie zoptymalizowana. Aha, czyli w ten sposób. Jest, się... on, jeszcze optymizacja nie była robiona. Mhm. Do tej gry. W związku z czym, przynajmniej do ja ostatnio odpalałem, w tym musimy sprawić na Steamie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Natomiast problem jest taki, że oni powiedzieli wprost, gra jest kompletnie zoptymalizowana, więc najchętniej, jakbyś miał 16 GB a i 7 Procesor. Ten, wiesz, jakiegoś nowego GT, GeForce whatever, co tam tutaj jest, i tak dalej, i tak dalej. Bo na takich maszynach oni to robią. Mhm. Więc gra się po prostu sypie. No i wiesz, mój komputer, niestety, mam wrażenie, że jak od Nie to się, tych reakcji, robi się Robi się czerwony, wiesz? Mhm. I, I zaczyna płonąć tak. Ale wiesz co, Można mnie interesuje jest... jedna rzecz, skoro natomiast dopiero tak, gra... 30% jest... Nie nie, nie, nie, nie jest powiedziane, że 30 jest 30%, że około 30% już, już dostępu w tej chwili jest, natomiast Aha. wiesz, chodzi o, o, wiesz no, to jest beta, no więc jest to, robisz to, co beta robisz w wersji bety, czyli no, bugi, problemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówię, no dla mnie gra wymiata, bo już w pierwszej lokacji Możesz do tego podejść w pięć, gdzie może sześć dziwnie różne sposoby, możesz koleś, możesz tam kogoś zabić, możesz przegadać, możesz wziąć wybrać jedną ścieżkę, drugą ścieżkę, przegadać wszystkich, wiesz, rozmawiać z kosiami, przekupić, zapłacić. Wiesz, jest, jest, jest opcji. Walka też jest bardzo fajna, jest, jest, jest fajna, turowa walka e, generalnie mająca sens. Mhm. Ale to przypomina właśnie tak Fallouta drugiego? Pod względem e, e, ideowym, wiadomo. Tak, że... pod względem ideowym, tak, pod względem klimatu jak najbardziej. E, no wiesz, walka jest dużo bardziej zaawansowana. Jest, możesz się chować za, za, za, za przeszkodami, chować, wiesz, masz snajperów, możesz, wiesz... Mm -hmm. Wiadomo, że na przykład snajper z, z tego, z, z vantage pointu, tak, z jakiegoś tam, nie wiem, z wzniesienia ma lepszy zasięg, lepiej trzeba potem, wiesz, na przykład snajper musi mieć dużą odległość, bo z bliska ze snajperki to masz, możesz mieć, wiesz, masz większy... Y, y, Wiesz, masz, masz, masz powiedzmy karę do, do, tego, do tego rzutu na trafienie i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. Natomiast, no mówię Ci, dla mnie jest, jest, jest fantastyczny klimat tych, tych, tych, tych, tych pustkowi, jest... Ale to nadal jest taki właśnie ta przyszłość postapokaliptyczna. O, tak, tak, taka, taka na maksa. Mhm. Wiesz, A mechanika, się, jest, mechanika jest, jest zupełnie jest... Nowa, bo tam nie ma tego, prawda, special system. No nie, jakie? ale jest jest, porówny, jest podobny system troszeczkę, wiesz. Masz też kilka już powiem szczerze, że musiałbym zaraz sprawdzić, się, no nie wiem czy jestem mm -hmm. w stanie się zalogować do tej gry, bez wysypania się jej. Mm -hmm. Zobacz na Steamie, czy nie ma e, czasem nowszej wersji. E, masz tą mapę, tak, taką jak w tym miałeś. W falaucie, po którym się poruszasz, e, potrzebujesz, wiesz, jest jednym z rzeczy, które potrzebujesz, to jest woda. Mm -hmm. Musisz mieć zapasy wody, wiesz? Jest fantastyczne radio, z którym się kontaktuje z tą centralą e, tych, tych Rangerów. E, więc... No właśnie, a my też. Ciekaw... Jaki jest ten zaążek fabularny? Co tam. Co e, wiesz, to generalnie pasować? zaczynasz tak, że. Zaczynasz, mniej więcej, na pogrzebie jakiegoś tam generała, kolesia z tych rangerów, który został zabity. Mhm. I jesteś tam świeżą po kursie, że tak wyrażę, tych rangerów. I tam jeden z tych dowódców mówi ci, że masz iść tam do lokacji X i zobaczyć, czemu ten raz, czemu ten koleś zginął. i może za dwa, że dokończyć jego misję. A Jego misją było to, że miał e, założyć... E, nie pamiętam dokładnie jak to by było na polski, założyć urządzenia na maszty radiowe, mhm. żeby być w stanie określić skąd nadchodzą transmisje nawołujące do zabijania tych rangerów. Mhm. No i wiesz, i tam sobie idziesz, spotykasz tam tych raidersów, spotykasz tych ludzi, możesz tam porozmawiać z tymi, z tamtymi, w generalnie dowiadujesz się co się, co się stało, że jak zginął, gdzie zginął, znajdujesz te, znaczy znajdujesz te, te, te, te radia, czy te urządzenia, które miałeś do użytych masztów, zakładasz że w czasie, wiesz, czasie pojawiają się jakieś... Są fantastyczne takie klimatyczne transmisje w tle. Między innymi właśnie taka jedna z tych transmisji nawołujących do zabicia tych, tych, do zabijania rangerów, no. tam samozwańczych i tak dalej. No i potem musi się okazać, że są jeszcze dwie kolejne lokacje, w których masz iść. No? I w drodze jak idziesz do tych lokacji, yy, wszystko, na którą wybierasz, możesz wybrać, możesz wybrać możesz do jednej, do drugiej, może iść z powrotem do, do bazy, bo te, to tak ci pasuje. I obie te lokacje są atakowane przez ridersów. Nie? No i tam, bo ty ty możesz im pomóc, nie pomóc, yy, wiesz, zrobić coś i tak dalej. Nie? Mhm i mniej więcej tyle, bo mniej więcej po maks godzin, max godzinę, zanim się gra wysypuje zwykle aha, aha. ale no. w, wiesz co, ja widziałem tylko to, co na, na zdjęciach się prezentuje i to wygląda całkiem, całkiem sympatycznie, zastanawiam znaczy, wygląda się bardzo sympatycznie. Na, na, na ile interfejs jest skończony co Tam jest, jest. wiesz, wygląda to na, na bardzo skończony pod tymi względami, wiesz, interfejs jest, jest, jest fajny, jest, jest, jest bardzo ten jest, jest to pełne 3D, wiesz, możesz sobie zrobić zbliżenie, oddalenie mhm. e, wiesz, ubrania widać, wiesz możesz skończyć kamerą wokół e, w... możesz, możesz, tak, możesz, to super ja jestem tylko ciekawy, ile ile tak naprawdę jeszcze czasu Brian Fargo potrzebuje, żeby Wasteland 2 zrobić, bo on ma w międzyczasie jakiś kolejny projekt yy, wrzucił na Kickstartera, o ile się nie mylę. Ja nie, wiem, To nie jest przypadek Double Fine, chociaż Double Fine w końcu ma y, podobno wypuścić pierwszy epizod z tej obiecanej gry, którą już dawno ludzie ufundowali. No coś z tym Kickstarterem jest tak, że po prostu jakby y, nie wiem, czy to tak poszli na, y, ambicjonalnie do tego, że w końcu skoro zebraliśmy tyle pieniędzy to zrobimy jeszcze lepszą grę. No i skoro te ceny Early Access są tak wysokie, to wygląda na to, że oni chcą po prostu, nie wiem, no jednak zaprezentować grę, która byłaby warta tej ceny, żeby nie było tak, jak na przykład jest z Shadowrunem, który jest świetną grą, Shadowrun Returns, tylko, wiesz, po prostu czuję, że oni ją zrobili za taki budżet, jaki mieli, tak, że oni tam nie, nie, nie kombinowali, nie, nie brali jakichś pożyczek, żeby, powiedzmy, zrobić jeszcze więcej, żeby, nie wiem, wszystkie ścieżki dialogowe, i tak dalej, i tak dalej, tylko zrobili po prostu dokładnie to, co mieli w planie, więc ja po prostu jestem ciekawy tego efektu końcowego i mam nadzieję, że że, że jakby ten termin nie będzie się oddalał, tylko raczej będzie już jeszcze, nie wiem, czy może w tym roku się okaże, że będziemy mogli zagrać. właśnie. Wiesz, ja mam nadzieję, że będziemy, bo powiem szczerze, że mi się bardzo, bardzo podoba gra hmm. I, i, i wiesz, no mówię, mam nadzieję, że mój możliwe, że po którymś kolejnym patchu, czy po kolejnej wersji wyjdzie w w końcu wersja to na moim arch... antycznym, archaicznym kąpie będzie działać. W nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ja jeszcze nawet przeczuwam, że jeśli by grał do sąd to, żeby oni mieli tą poduszkę taką finansową, wystarczająco miękką, wypchaną dolarami, to na pewno by się pojawiła też wersja na tablety. Bo... Wiesz co, nie widzę tabletów po Ale, widzi... sobie ale to na przykład to. na e, Enemy e... Unknown e, jest... No na... to prawda, ale wie co, Enemy Unknown jest jednak no tam jak, jak mniejszą w grą. Mhm. Bo wiesz, tak. Lemiam, no, mimo całego rozbudowania wersji strategicznej, uwielbiam tę grę i gram nią do dzisiaj dosyć często, to mimo całego rozbudowania wersji strategicznej tej gry, to jednak lokacyjnie to na ma trzy lokacje na krzyż, prawda? Znaczy to się pewnie zmieniło w tym dodatku within, no nie? Ja... No nie, no to, to możliwe. Natomiast wiesz, wiesz, o co chodzi, nie? Mm -hmm. Że tu jednak, nie, nie wiem, z drugiej strony, kurde, tablet sobie radzi z Kotorem, to trzeba sobie sobie poradzić? Z tym. Oczywiście, nie, że z jak, jak sobie pomyślisz, że masz w sumie, procesory. W sumie bledzę. Ja wczoraj czytałem o tym, że ma wyjść nowy Samsung Galaxy S4. I tam była gdzieś tam była podana jego specyfikacja techniczna, w Nowa wersja e, tabletu. Nie, ta... nie, nie, telefon, co telefon? Samsung um Galaxy S4, nie? Czyli kolejna wersja bu... S4, tak? Oto. Tak, no, sorry, S5, sorry, S5, sorry, a, sorry mam, no ma, właśnie. S5, bo ja tak jestem do tyłu. Dopiero niedawno rozwaliłem S3. No tak. e, I tam jest napisane, że on będzie miał quad-core procesor. E, chyba z 3 GB albo 4 giga czyli 4 robi tą architekturę, nie? Mhm. i tak spojrzałem na mój komputer, który ma procesor dwurdzeniowy, ma 3 giga RAM ma tylko 32-bitową architekturę, sobie myślałem, no ładnie no. czyli najbliższy, nie wiem czy w lutym, czy w marcu ma wyjść telefon, który ma w sumie dwa razy mocniejszy niż mój komputer no, tylko żeby to się jakoś tam odbijało bo no, ja nie, nawet, wiadomo, to... wiesz, wiadomo, że, że, że to coś się się nie do końca przekłada w ten sposób, ale mhm. wiesz, sam fakt że, że czterordzeniowy procesor będzie w telefonie podczas gdy ja mam w moim desktopie dwurdzeniowy nie? Mhm. a teraz a niemoż, tak, czy... że powiem Ci, że gry to tak pragną tych czterech rdzeni że on mnie upgrade z dwóch rdzeni do czterech w Battlefieldie, no, odmieni mi całkowicie rozgrywkę. No, czy ja ci powiem szczerze, że ja mam w planie kupić sobie nowy komputer, ale czym, że kupię to na urodziny dopiero, bo mhm. e, w tej chwili moje wydatki, moje związane z nurkowaniem są. Dokładnie. Ale... Z... Bardzo wysokie, w tak wyraźnie. Jedna pasja musi poczekać aż do drugiej strony. No dokładnie, dokładnie, dokładnie, tak. wiesz, wiesz, Plus jest taki, że jak kupię resztę sprzętu do nurkowania, to teraz kupuję, to powinni mi wystarczyć na kilka lat, mhm. więc wiesz, to, się to jest. Raczej wydatek, nie zużywa, żeby... No, tak. czy znaczy, zużywa się, wszystko się zużywa, prawda? Ale wiesz, dobry drys to jest może i może wiesz, i z 5 lat, 6 lat wytrzyma ten. Spokojnie, wiesz, regulator kupuje taki, że Powinien wytrzymać dużo, dużo lat, i, i, mm -hmm. i w ogóle tak samo cała reszta. Więc, więc wiadomo, że zawsze coś musisz kupić, no, ale wiesz, raz dobrze wydane parę tysięcy, to, mm -hmm. no to, tak to, to tak powinno. powinno to za, powinno pozwolić nie, nie wydać żadnych więcej, więcej dużych pieniędzy na, na, na, na to hobby przez następne parę lat. Zresztą, mm -hmm. tak, jak mówię, ja, ja jestem zachwycony oh, e, w dużym sensie tym, tym, tym, co widziałem jak na razie w Wasteland. Mm -hmm. 2. Czyli rozumiem, że jak najbardziej polecasz, że jeśli ktoś po prostu lubi te postaw polityczne maty, to na się nie Tak, znaczy, ja powiem tak to jest must, must have, must be, must kompletnie. To, czyli wiesz, ja nie mówię, żeby, żeby mówić o early access, bo wiadomo. to No tak, no to jest kwestia po prostu, czy chcemy być beta testerami, którzy jeszcze płacą. Znaczy wiesz, no, to nie do końca jest robotami. tak, że płacisz, bo nie płacisz za betę. No nie, no tak. płacisz Wiesz, za grę. Tylko, że płacisz za grę, którą tak. możesz sobie zagrać wcześniej i potestować i prostu dołożyć swoją cegiełkę do tej gry, tak. albo nie. Mhm. E, natomiast e, e, to no nie jest, to jest to... tak, że płacisz za betę, a potem się okaże, że, a wyszła pełna gra, teraz chłopaki fajnie, że robiliście w becie, graliście, to teraz za jedyne 44,99 możecie sobie kupić pełną wersję, nie? No tak, w takim przypadku ja tego się nie kupi. Tylko ja zauważyłem po prostu taką ostatnią łatwość w wydawaniu gier właśnie w tej, w tej wersji Real Ale wiesz co, to, I, mi, to, mi, to mi akurat nie do końca przeszkadza. Wiesz dlaczego? Bo przynajmniej nie oszukują Cię, że wydają grę pełną. Jak mieliśmy to, widzieliśmy to, jak to drzewiej bywało, się tak wyrażę. Jak widzieliśmy to wielokrotnie, że wychodzi gra... Tak, takie Electronic Arts sprzedają na przykład, nie wiem... Macie no, pełną wersję gry. A, w wersji dokładnie, grę. i za, za, za tydzień wychodzi patch, który właśnie samo co gra, na przykład, tak? I kolejna, kolejna, gdzie... gdzie Została ci sprzedana pełna gra jako pełna wersja a Tam naprawdę jest betą. Mm. W tym przypadku jest to jasno postawione. To jest early beta, będzie to mm. zabugowane, będzie się sypać, będzie problem. Chcesz to kupić? Proszę bardzo. Natomiast nikt nie próbuję powiedzieć, że jest to pełna wersja. Wiem, to, powiem, to jest, to pierwsze, beta, to jest i... moje pierwsze doświadczenie z early accessem tak naprawdę, bo, bo wcześniej tak jeszcze nie bawiłem. Właściwie drugie, jeśli uwagę, drugą grę, w którą grałem. E, e, czy gram. I... Bayer polega moim zdaniem na tym, że wszystko co się sprowadza do, dla mnie, z mojego punktu, do tego, jak to będzie wyglądało na koniec. Mhm. Czyli jak już wyjdzie pełna wersja gry, czy trzeba będzie naprawdę, wiesz, flawless experience, zero bugów, czy tam wiesz, jakieś minimalne, wiesz, dopracowana, dopieszczona itd. Bo jeśli się okaże, że zapłacisz płacisz za, er, za early access do bety. Gra sobie w, tą, w ten early access, bawisz się, bawisz się, bawisz się, a potem nagle wychodzi pełna wersja, ktoś okazał być tak samo zabugowana, jak wcześniejsze wersje, tylko inne bugi wychodzą. Znaczy tutaj jest akurat kwestia taka, że skoro oni nie mają wydawcy, który im stoi powiedzmy tam z planem finansowym na rogi, mówi, że musimy tak do tego czasu dokładnie, wydać grę albo dokładnie. coś, to oni mogą sobie to przedłużać w nieskończoność i oni, dopóki nie będą zadowoleni, to mo mogą być jak z Google z Gmailem był, nie? Tam ile gmail był w wersji beta Albo jakikolwiek produkt, nie, Google'a, zawsze w wersji beta, dopóki oni po prostu nie udają, że dobra, to już wszystko, co mogliśmy, mieliśmy zrobić, to już zrobiliśmy. I teraz możemy, powiedzmy, zmienić status tego. A z Wackland może być tak, że on będzie, będzie zawsze, nawet jak już gra będzie właściwie gotowa i będzie już, jak 100% kontentu, to zawsze oni będą no, mogli utrzymać ten Early Access status, dopóki na przykład oni sobie nie dadzą, że dobrze, to już chyba nic nie będziemy z tym robić więcej i, i tyle, nie? No tak. Koncentrujemy się no tak. Na, kolejnym, na kolejnym produkcie, no, dlatego powiedzmy, nie obawiam się tego, że oni wydadzą w końcu grę zabugowaną, tylko obawiam się, że to się może strasznie przeciągnąć w czasie, no ale yy, no ja, ja, ja mam ochotę zagrać to właśnie, ale tak szczerze mówiąc, nawet to przez to, że jest tyle gier różnych, yy, które nie zagrałem albo które się pojawiają i tak dalej, że jakby nie mam ciśnienia, tak jak kiedyś miałem, że muszę zagrać już coś w dniu premiery, jest tylko te, parę takich tytułów, wiadomo, że w ciągu roku yy, kilka się ich yy, no, pojawia, że człowiek no, wtedy czuje taką potrzebę, że musi niestety już iść. Może nie tam stać po północy w, w kolejce czy zamawiać przedmiotowo, ale no, czasami chcesz po prostu już, już, już teraz grać. Nie? I, I tak powiedzmy, jest w przypadku GTA V, The Last of Us, Bioshock. Jestem hardkorowym fanem, jeśli mogę, mogę się tak nazwać. Mhm. Fallouta. Tak. Wiesz, ja po prostu kocham tą grę i kocham wszystkie części tej gry i, i, i powiem szczerze, że dla mnie to, to jest najlepsza gra ever. Mhm. E, i, Już nie e, do kupienia nigdzie. B e, na szczęście mam, ja na szczęście mam, wiesz... Nie mam 12. na nośnikach i na cyfrowych półkach Ja mam 12 kopii tej gry oryginalnych, więc mhm. e, myślę, że będę, że, że, że, że jestem OK, jeśli o to chodzi. Jakby zabunkrowałeś się, wiesz, jest blast from the past, możesz się teraz zamknąć w bunkrze i przynajmniej na Dokładnie. 20 lat, póki te baterie w tych, tych generatorach będą chodzić, to będziesz mu grać. Dokładnie. Do lata. E, natomiast e, no i mówię i, i nie, nie i przyznałeś się po prostu tu bez bicia, Ja po prostu mówię, nie no, ja tą grę muszę zagrać jak najszybciej, nie. Mhm. Ja chcę po prostu pełną wersję, chcę, chcę chłopakom wiesz, chcę, chcę chcę być. Tak, żeby oni po prostu wiedzieli, że jest wsparcie, że ludzie chcą po prostu. Bo to jest takiego. To jest właśnie, to jest właśnie przykład demokracji portfelowej. Tak. Że chcesz, płacisz, pokazujesz. Wystawili dosyć wysoką cenę, ale no, to pokazuje, że jednak nie brakuje z zagorzałych zwolenników, właśnie starych starych klimaciarskich gier z widokiem izometrycznym, nie jakiejś tam fancy fancy Fallout 3, nie? Z znaczy, wiesz, powiem Ci tak, no wiesz, Fallout 3. no... Tak Jak to i tak ty... w Brotherhood grałeś tę wersję konsolową. Ale oczywiście, że grałem w Brotherhood wersję konsolową. Mhm. Mhm. To co, w takim razie że to jest early access, tam właściwie tam dużo jeszcze do opowiadania pewnie nie ma, a takich, takich szczególików na tym, jak, jak wygląda system walki i tak dalej, to chyba nie musimy mówić, że to chyba nadal jest turowe, tak? tam punkty akcji. Tak, system walki jest turowy, mówię, jest, jest, jest naprawdę fajnie zrobiony system walki, wiesz, tu, tu, tu, tu, tu stary... Ale on ma bardziej... Jest, idzie w stronę na przykład nie wiem nowego XCOM'a czy eee, stare Fallouty że masz punkciki bardziej akcji. stare Fallouty masz, masz punkciki yy, masz masz punkciki akcji prawda y, które tam musisz powiedzmy sobie yy, dysponować nimi masz wiesz, masz różne akcje yy, plus jest taki że masz możliwość po prostu yy, yy, no no wiesz jak najbardziej yy, mhm używanie zasłon, wiesz, mhm. wiesz... Przyklęknięcie naprawdę coś zmienia, przyklęknięcie za, za, za, zasłoną naprawdę dużo zmienia. I Czy tak można dalej. powiedzieć, że tak bardziej też jak UFO, te stare UFO, nie? E... E, no, wiesz to... Bo tam takie były te punkciki, tam się, wiesz, tam było miałeś te, te w zależności od, od żołnierza. To było taki... tak, no tu masz podobnie, masz punkty akcji, którym po prostu musisz się jakoś tam posługiwać w taki czy inny sposób sensownie. Te punkty na? są takie malutkie, nie że na przykład strzał kosztuje 15 punktów akcji. No ale przykład... tu, jest, tu jest inaczej, powiedzmy, że masz 10 punktów akcji, przeładowanie kosztuje na przykład 5. Mhm, no, w ten sposób. Ale ta sama zasada, tak, że tam miałeś, wiesz, tam miałeś 30 punktów akcji, ale strzał kosztował 15, nie albo 20. No tak. mhm. Eee, więc, więc, nie wiesz, tak to, tak to wygląda. Natomiast mówię, no, dla, mnie, dla mnie jest to jedna z dwóch po prostu gier, które w tej chwili totalnie chcę i, i, i, i gram i, i jestem za mówię, A druga więc, gra w stanie po... no, Druga gra w takim razie? druga gra to jest po prostu dla mnie objawienie. Tylko, że jest to już w ogóle, wiesz, śmiech, bo to za, 20, za, 20, za 12 euro kupiłem Early Access do wersji Alpha, nie? Aha. Eee, to jest gra po tym Prison Architect. Aha, no proszę. Eee, no i tutaj. No wiesz, w tej chwili jest w wersji alfa, że się w klawisza, no nie oszukujmy się. Jest. Znaczy nie tyle w klawisza, co w... Co, co, a, co w no, zarządce. Tak. W zarządce klawiszy, tak? Mhm. E, w przeloga. Natomiast po prostu powiem Ci, że dla mnie takie gry, to ja nie widziałem od czasów... A nie wiem, kiedy. E, Rewelacja jest jest to wczesna gra, naprawdę. Jest daleko jeszcze, daleka droga. Ale oni tak, oni że... już dosyć długo są, bo ja tej grze słyszałem... Tak, tak, no wiesz, w tej chwili jest wyszła wersja alfa, Centaur. Alfa 16, i w między mi się wypuszczają kolejną alfę. Mhm. Wiesz o co chodzi? No, generalnie, zarządzasz, budujesz więzienie, prawda? No, no simple as that, prawie jak Team Hospital. Różnica jest taka, że to jest dużo bardziej na poważnie. Mhm. jeszcze w tej chwili, no wiesz, oni w Coinoverseum -on implementują coraz tu więcej rzeczy, nie? Więc jeszcze jest dużo rzeczy, których brakuje w tych że tu jeszcze nie ma w tych, że, że, które mają być dopiero na przykład. Nie masz jeszcze egzekucji, jest już execution chamber, jest już kresie ale jeszcze nie można tych egzekucji dokonywać. Nie wiem, nie ma jeszcze, nie ma jeszcze uzbrojenia, nie ma broni, nie ma wiesz, poziomu To jest takie Sim city nie? E, troszeczkę SimCity. oczywiście city. w mniejszej skali, nie budujesz miasta, ale budujesz... Może troszeczkę bardziej jak simsy bym powiedział, wiesz? Bo nie tylko się musisz... To jest nie tylko zarządzanie więzieniem jako budynkiem, ale też jest jednak mikromanagement na poziomie y, poszczególnych osób. I to jest fajne, bo każdy przestępca ma swoją historię, każdy przestępca ma swoją twarz, każdy przestępca ma swoje bio. Mm -hmm. teraz, teraz, teraz rozważam, sobie sobie kupić, widać, wy, poświęci kolejne 20 euro i kupi sobie wersję z pod tytułem Name your character, name A. your prisoner. Nie, że możesz tam sobie stworzyć własnego prisonera w grze, z własną no, twarzą, tak. imieniem nazwiskiem i tak dalej. Ciekawe, że ktoś chciałby po prostu pójść do więzienia i zapłacić za to. No nie, ee... ale widzę, że tam, jak, tej, tej, że tam nie tylko tworzysz, budujesz, zarządzasz, ale też widzę, że jakieś zamieszki, jakieś pacyfikacje tak, tak, musisz dokonywać. Tak, są zamieszki, więc musisz przeszukiwać, oni próbują, więźniowie próbują uciekać. Wiesz, wiesz to, ta gra się bardzo zmienia, to, to bardzo się zmienia w ostatnich, to widać każdy z bety na betę. Na przykład tam w Alfie, w w, aż do piętnastki, to było tak, że więźniowie na przykład nie uciekali, jak były otwarte drzwi. Mm -hmm. Wiesz, w zasadzie jakieś, Wiesz, nie bali się, co, co nie jest zaimplementowanej tego. Tylko w tej wersji już zaimplementujesz. I ludzie na przykład... Jest tak, że drzwi, te więzienne drzwi z kratką, to może otworzyć tylko, tylko strażnik. Więc mm -hmm. jeśli masz na przykład delivery czy cokolwiek do, do budynku, yy, no to wiadomo, że... że, że to nie zostanie dostarczone, dopóki ktoś mi nie otworzy drzwi, nie? I tak dalej. Więc drzwi muszą być otwarte. Jedne, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte. Mhm. Więc ludzie na przykład robili w poprzednich, wiesz, wcześniejszych betach tak, że po prostu w staw... alfa tak, że drzwi były otwarte na zawsze, nie? No tak. E, no bo wiesz... Nie chciałem stacji, się zarządzać to, po prostu tak, wiesz, stacji, za każdym nie, uciekali, nie było problemu, nie? No wiesz, teraz już, wiesz, teraz w momencie, jak przestępca zobaczy dwie pary otwarte drzwi, no to stary, wiesz, długa, nie? No nie? Poprawiedliwie słyszymy inteligencję, można powiedzieć. Tak, tak, tak to objawiają się inteligencje, nie? Taki rodzaj sztucznej inteligencji, wiesz. Ale ona ma taką specyficzną grafikę w ogóle. Tak, tak, nie, tak, jak no, jak to, się wiesz, odnajdujesz w tych, bo to ona jest mocno umowna. Te postacie to, mi trochę to przypominają to w, w grę, no, <grym> wygląd tych ludzików z, z, z, z Zero Punctuation. Albo z Lego po prostu. Albo z Lego, no ale chodzi o to, że one po prostu są takie bardzo proste. Główka, kółeczko, brzuszek, kółeczko, rączki, dwa kółeczka. Wiesz, jest to bardzo umowne, natomiast wystarczająco. Nie wiem, fajne, mm -hmm. wystarczająco dobrze zrobione, żeby człowiek, żeby się chciało grać. Mm -hmm. Też jak wygląda Twoje więzienie? Ja, jestem, ja, mam, ja na razie robiłem tak, że robiłem małe więzienie, sprzedawałem, robiłem trochę większe, bo jak sprzedajesz więzienie, mm -hmm. to kasa, tu może sprzedaży, pozwala ci, że się tak wyrażę, otworzyć kolejne więzienie. Znaczy, przechodzić na kolejne więzienie, nie? Rozumiem, czyli tak w deweloperkę więzienną się po prostu Ta, zajmujesz? Tak, ja się bardziej powiem, w deweloperkę więzienną. Mm -hmm. Może takie osiedle w ogóle więzień stworzysz, takie później małe, solidarne miasteczko więzień. Aktywnie. Ale no. ta, ta, ta, ta gra na razie jest w pełni taka, że budujesz to miasto i masz je tylko w tej swojej skali, tak? bo ty mówisz, że sprzedajesz, ale to sprzedajesz na przykład innym graczom, czy to jest taki umowny sprzedajesz, w sensie umownie sprzedajesz i, i, mhm. i wiesz, budujesz kolejne, prawda, o, mhm. się tak wyrażę, nie, I, i wiesz, sprzedajesz, budujesz kolejne. A tak. może na przykład dwa budować na raz. na przykład jedno rozbudowujesz dla siebie, które chcesz, znaczy, żeby tak, to, ci... Takie tip-top, a drugie właśnie robisz po to, żeby zbudować i sprzedać, zbudować i sprzedać, jednocześnie, wiesz, tak. Jak Jesteś jakiś twórca, który ma ten swój jeden projekt dzieło życia, które zawsze tworzy, ale żeby je sponsorować, to musi, nie wiem, i zrobić małe więzienia. Wiesz co, ja na razie tak sobie zrobiłem, bo chciałem po prostu uzyskać najwięcej kasy na start kolejnego więzienia. Uh -huh, uh -huh. Ale wiesz, na przykład masz możliwość, już w tej chwili wprowadzili prison labor, tak? Że możesz na przykład, wiesz, stworzyć wielką planię, w której kogoś pracują, yy, czy produkują te tablice rejestracyjne, A, w skrócie i tak dalej, wiesz. I na tym zarabiasz pieniądze również, nie? Eee, więc wiesz. Eee, no nie, mnie się, mnie się gra bardzo podoba. Po prostu wiesz, jest, jest fajnie. Jest, wiesz, w się kradną narzędzia, tam jakieś wiesz, łyżki i noże i tak dalej, widelce z kuchni, żeby to potem użyć do kopania tak. tunelu na przykład, nie? Aha. Eee, wiesz, ty musisz te tunele znajdować. Psy, psy, psy służą do tego, żeby wysłuchiwać tuneli, więc wiesz, masz psy, które tam wiesz, wykrywacze metali, koje się znerwują, możesz im zrobić, że się tak wyrażę, kipisz w celach, tak? Wiesz, że goście, goście, goście, goście zamykasz wszystkie cele, spadają strażnicy, przeszukują. Masz te y, izolatki, w których możesz chodzić, masz policję, które możesz stworzyć, na przykład, że zazna, za za e, nie wiem, za, e, za atak na pracownika więzienia 12 godzin w izolatce, nie? Mhm. E, za atak na innego więźnia 4 godziny w izolatce, albo w zamknięciu własnej celi, nie wiesz? Tam masz ileś tam ofensów, różnych wykroczeń, które możesz ustawić w swoje własne więzienne policji. Mhm. Dlatego masz. E, schedule, taki wiesz, jakby dzienny kalendarz. I możesz na że tam godzina na prysznic, dwie godziny na jedzenie, trzy godziny na pracę, dwie godziny na tym, na spacerniaku, godzina na ćwiczeniach, czy tam, wiesz, na, na, na, na, na jakimś relaksie, no, trzy godziny pracy i tak dalej, nie? Możesz mm -hmm. tym dowolnie manipulować, tam tworzysz, wiesz, i, i wiesz, i, i oczywiście, wiesz, więźniowie też, więźniowie też się buntują, też się denerwują, wiesz, próbują, kurde, cię atakować, swoich strażników i tak dalej, nie? Mm -hmm. Ty to z tego dostajesz kary tam, wiesz, to spada wpływa na, na, na, na cenę twojego więzienia, jeśli tak wydarzy, nie? Ale rozumiem się, że to teraz, wygląda na bardzo rozbudowany pak. teraz w, tej... w kolejnych, kolejnych update'ach mają mają przez już broń. Wiesz, w tych chwilach, tak masz zamieszki, to możesz wezwać emergency serwisy, przyjeżdżają riot police, wiesz, tam, wiesz, pacyfikują kolesi, masz, masz, masz kostnicę, do której musisz zwłoki, muszą być zanoszone, masz szpital. W kolejnej wersji, też, mają być ma być zbrojownia, broń dla strażników, wieżyczki strażnicze, wiesz, mm -hmm. budowanie na poziom, poziomami, że się tak wyrażę, nie? Gra jest bardzo zbudowana, nie? Tam wiesz, z tego co tam czytałem, to ma się pojawić jakiś tam, wiesz, księża z kaplicami, wiesz, co sobie dam komfort. Mówię, jest już execution chamber, który w tej chwili jeszcze tak naprawdę nic nie robi, mm -hmm. ale, ale, ale wiesz, no wiadomo czego będzie służyć. Rozumiem, że Prison Architect to jest takie zaskoczenie roku, można powiedzieć. Znaczy, w, w, w, wiesz, wiesz, to, się pamięta, że pamiętać, że robiłem z tego, z Introversion Software. Oni zrobili parę ciekawych gier, nie? Yy, bo oni zrobili tą, jak się nazywa ta gierki, gier, którą oni zrobili, która yy, mi się bardzo podobała z tego czasu. Wiesz, oni, oni, oni robią takie dosyć specyficzne gierki. Oni Darwinie zrobili, nie wiem czy kojarzysz, i Appling zrobili. Darwinie kojarzę, Defcon chyba kojarzę. No. Się nie mylę. Teraz tak to... sobie patrzę i to jest Uplink no. Darwinia, Defcon, Multivinia, Darwinia+, plus. Subversion, Chronometer i teraz e, chociaż nie, no tam, bo czytam według Wikipedii, czy, e, ale Darwinia Plus to była taka ostatnia gra skończona, wydana. E, Multiwinia, z tego co pamiętam. Multiwinia e, dwa lata wcześniej, tak. Może Darwinia Plus to była pewnie jakaś wersja rozbudowana. A, być może, być może. Być może, no, może. no i Prison Architect to jest ich... E, no, Najnowszy produkt. No, tak, wersji alfa. Czyli ja rozumiem, że to już, właściwie to nie ma co przedłużać. Na pewno wrócimy do tej gry, jak będzie w wersji beta, a później jak już będzie w wersji zeta. No, czy wiesz, ona, jest jeszcze, ona ma jeszcze, jeszcze ma kawał drogi, że tak wyrażę, do przejścia. Wnaczy, to jest dosyć zabawne, bo ta alfa e, z Prison Architects wiesz, jest, jak ze 126 tysięcy razy bardziej stabilna niż beta z e, Westlandu, no ale z drugiej strony, wiesz, też powiedzmy, że poziom szczegółowości i zaawansowania tych gier jest zupełnie inny. Nie? Ja myślę, że jak już tak wkręciłeś się w takie właśnie gry mniejsze, bardziej... Y, y, intrygujące, jeśli można tak powiedzieć koncepcyjnie, to pewnie słyszałeś Papers, Please o takiej grze. No, słyszałem. słyszałem gdzie jesteś ogóle, po prostu tak, na, tak, tak, na tak, jakiegoś bliżenia odwiesionego państwa komunistycznego, komunistycznego. Jesteś na granicy w Krakowie, tak. jesteś na granicy w tym. Na, na Okęciu w 1979. Tak, i to jest właściwie, Jak ktoś, ktoś robi właśnie takie, takie gry, które mają jednak bardzo przygnębiającą atmosferę i jest są w ogóle ponure dodatkowo pozwalają poczuć się, jakby to były stare dobre czasy lat 80 nie, komunistycznej Polski albo nie wiem, ZSRR to naprawdę fajna gra. To co Bernadzie, będziemy kończyć. Jak najbardziej. Cieszę się, że znalazł czas. Musimy w takim razie to częściej zrobić, skoro tutaj ta pasja jednak gdzieś odżywa w tobie. Nawet jeśli. A no, się nie wiem, że nikt nie zginęła, tylko po prostu nie było w co grać. No, to jest... A to nagle okazuje się, że po prostu pam, pam, pam, piu, pił, No wiesz, jest w co grać, to jest w co grać. No nie było w co grać, to nie było w co grać. No co ja mogę? Ja myślę, że musimy wrócić wiesz, do. Ja, ja mogę... Ja myślę, że no, ja nie wiem, czy jestem w stanie raz w tygodniu, czyli, znaczy teoretycznie czas to jestem w stanie znaleźć, czas jak nie urkuję. No teraz raz w tygodniu nawet fantasmagia się nie ukazuje, no niestety, wiem, takie dokładnie. czasy, nie ale... Wiesz, ale myślę, że wiesz, myślę, że jestem w stanie znaleźć czas, problem jest taki czasem mogę nie mieć zbyt wiele do powiedzenia, bo mówię, przynajmniej w temacie gier, bo wiesz, znacznie, ja zawsze mam coś do powiedzenia. Musimy ale w jak... takim razie, wiesz, w, te, w takim razie następny odcinek to będziesz bardziej e, kąciku kulturalny. Ja mogę, wiesz, ja mogę ja zawsze się jak nie, na, nawet na temat, na których się nie znam, o których nic nie wiem, ale zawsze mam coś do powiedzenia. Zawsze tak, doceniamy wkład każdy, każdy wkład, czyli nic, nic tak. więc zamykamy nasz kamik, na pewno wrócimy do, do, do Wasteland, kiedy już będzie na przykład, nie wiem, przy 55% gotowy i dostępny, bo mnie, mnie po prostu ciekawi, co się tam dzieje. Powiem tak, że do pewnego momentu byłem... Taki ciekawy, czy po prostu oni ten projekt naprawdę gdzieś tam poruszają, czy oni już tak żyją w własnym sosie jak właśnie Double Fine? Szczęśliwi miałe... z tego, jak im tam wychodzi to liczenie tych grubych banknotów. No musimy teraz czekać na tę na grę hmm, Projekt Eternal, tak? Ona zmieniła chyba na nazwę teraz. Ta, ta taka klasyczna a la Baldur's Gate gra RPG. Ja wiem, ale ja, ja, fan, ja po prostu wymiotuję, jeśli chodzi o fantazję, więc. Nie. Oh. Dlatego na przykład ja już, jak teraz, teraz byłem w Polsce, nakupowałem, kupiłem. No 100 książek, bo za 12 książek już kupiłem. Między innymi oczywiście w końcu wydali ponownie w tej takiej pięknej oprawie miękkiej, zintegrowanej, nie wiem czy widziałeś Pana Lodowego orodu. No po prostu Fabryka słów może nie mają jakichś najlepszych pisarzy, znaczy, ale oni potrafią i... książki wydawać. Muć może, natomiast ja mnie Pan Lodowego zmęczył strasznie po pierwszym tomie. Już. Ja myślę, się pierwszym tom podoba. ja pamiętam, podobał. Podobał że... mi się pierwszym, podobał, a potem już mnie zmęczył w sumie. Po pierwszym tomie, ja tego w mówię. Sumie. Po pierwszym tomie. No, I i Dani. I... W każdym razie właśnie też miałem w ręku nowe przygody, stare, stare nowe przygody Wiedźmina, Geralta i A wiesz, to właśnie się no mam, i nie no mam te, Mam tego nowego Wiedźmina, mhm. jeszcze go nie przeczytałem. W sumie skończę go może w tym tygodniu. No to w takim razie możemy wrócić. Zrobimy właśnie bardziej taki Muszę go tutaj gdzieś znaleźć, heavy, gdzie to się gdzie mówi. Gdzie to leży, to nie wiem, ale gdzieś poszukam tego, przeczytam szybciutko. No, więc ja, ja muszę powiedzieć, że przez te wszystkie książki to ja miałem problem z, z bagażem, że nie mogłem sobie zabrać mięcha. I, i rzecz, jak <śmiech> to się mówi. Akurat, jednak czasami Kindle się przydaje, jak, jak gdzieś jeździsz. ale. Ja wiem, Ja mam Kindle, wiesz, to... ja akurat Dresdena to przeczytałem na Kindlu całego, przyznam się, bez bicia. Więc, e... Tak, no ale to jest, znaczy ja w ogóle na, na Kindle sobie nie przeczytałem książki znanego autora kryminałów, Richarda Castle. O no, tak, ja to też, to te, też, to, też mam, to te, Posiadam te, wersję hardcover. To będziemy rozmawiać o tym na, na, następnym odcinku, w którym się spotkamy. Dziękuję. E, żegnam tutaj e, Cię Bernardzie jeszcze raz serdecznie. Ja Ciebie też żegnam naszych drogich radiosłuchaczy. Pamiętajcie, żeby nas zwiedzić na naszej stronie www.fantasmageria.net brać udział w ankiecie na najlepszą grę roku według was, e, was, czyli słuchaczy fantasmagierii. Link na stronie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Hej. No cześć.